Cześć, witajcie w osiemnastym odcinku podcastu Dierkowcy. Ja, czyli Piotr Zaborowski, dzisiaj znów prowadzę. A ze mną jest Diana Bombel. Siemka. Dominik Kowalski. Hej, okay, hej, tu razem bez deszczu. No deszcz. <grych> oraz Hubert Bejda. Cześć. I na wstępie zaczniemy od dzisiejszego ważnego newsadła dla nas przede wszystkim, czyli. Całą ekipą, którą tutaj słyszycie Będziemy na Warsaw Game Suite Mam nadzieję, że się cieszycie Możecie podchodzić, przybijać piąteczki yy, I w ogóle I będzie super, nie? A myślałeś, że nas pytasz, czy się cieszymy? No, I was to chyba się pyta. nie muszę Słuchajcie pytać Ja was nas? widzę, i, i widzę, że się cieszycie Tak, cieszymy się bardzo I chcieliśmy też podziękować Za, za akredytację Zaufanie. Zaufanie, Tak, że stworzymy no, bardzo dobry się. materiał postaramy się sobie coś fajnego. Mhm. Znaczy, Możecie się spodziewać jakiegoś fajnego materiału, być może jakichś wywiadów, może jakieś takich rzeczy. Zobaczymy, bo jeszcze nie, dokładnie nie wiemy, nie mamy zaplanowanych e, atrakcji, które, które wrzucimy tutaj do podcastu. Ale na, na samej imprezie będziemy, będziemy tam chodzić, odrywać gierki, pytać twórców. No Jeżeli będziecie chcieli do nas podejść, to po prostu podchodźcie i, i z nami sobie gadajcie. Tak, będziemy od czwartku do niedzieli. Znaczy, tak, na dokładnie. pewno ja będę, nie wiem jak reszta ja też będę na pewno w, w, w, w od czwartku lat naprawdę nie wiem jak będzie z piątkiem w pełni, ale na pewno gdzieś tam w sobota, niedzielę też się pojawię no ja piąteczek mam wolny także wiecie, jestem gotowy już my body is ready jak to powiadają no no aha, typowa <śmiech> konferencja Nintendo my body is ready <śmiech> cały na biało, wiadomo tak jest. Także będziemy z dumą nosić plakietkę. Nie wiem, jak to tam się nazywa? Ten znacznik. Badża, badża, i Media. będziemy zobaczymy media. mediami. Jest. Tak. Będziemy O to walczyliśmy. Ja się strasznie jarałem tym, jak zobaczyłem maila takiego fajnego. Mail cudowny i kupa roboty przed nami i ogromne wyzwanie i w ogóle wszystko fajnie. Tak, dokładnie. No ta powiedziała? To jest ogromne wyzwanie. No. Będziemy biegać za ludźmi, ich zaczepiać. <laughs> Czekaj się gierkowcy I rozmawiaj ze mną. <laughs> Gierkowca od gierka? Nie, nie, tak <laughs> nie. <laughs> Dobra. To teraz czas na New City. Swego czasu po drodze było PlayStation Meeting i takie typu rzeczy. No i żeśmy oglądali to PlayStation Meeting. Żeśmy się trochę zawiedli. Bo, po, bo Sony wyszło i przedstawiło nam nową wersję PlayStation 4, ale dokładniej dużo lepszą, mocniejszą, dla nich ciekawszą i się nazywa PS4 Pro i wygląda jak PS4 położone na PS4. <grym> Ej no słuchajcie, wziąć. taką moc trzeba okiełznać w takim dużym opakowaniu. no, słuchajcie, A, no Widzieliście mamy, widzieliście mamy w ogóle, jak się ile skaluje pięknie taką konsola? Widzieliście ile to pobiera prądu? Przecież to pobiera tyle prądu ile normalny PC. Plus Widzieliście tą wtyczkę? Tak. Wtyczka jest po prostu no, najfajniejsza, jest Przeogromna. w kwestii mocy nie ma kompromisów. <laughs> dokładnie tutaj wiecie. no Całą elektrownię teraz trzeba będzie wykupić. Może zani, zanim omówimy dokładnie PS4 Pro jako, jako konsolę, może omówmy sobie szybko PlayStation Meeting, które było dwa tygodnie temu, jeżeli dobrze pamiętam i wtedy było strasznie, strasznie nudno no ja dokładnie to pamiętam, siedzieliśmy siedzieliśmy i tak oglądamy i tak, no pokażcie nam coś oni, no PS4 Pro jest takie super i wiecie, jest super i musicie, i musicie to, to kupić a tam na sali taka cisza, totalna cisza nikt nie klaska, nikt nie mówi, że wow super, tylko jest taka cisza nie? a nikt nie powiedział im please be excited, nie? Nie wiedzieli, nie, wiedzieli nie mieli świadomości, że się mają ekscytować. <laughs> tak. Nie macie wrażenia, że tam w ogóle było, to było przeraźliwie smutne? To, to, to było zraźli, przeraźliwie, zraźliwie, przeraźliwie, zraźliwie, przeraźliwie zraźliwie, smutne. Ja się dziwię, a... że nie płakali ludzie na, na tej publiczności. Ja powiem więcej. Dla nas z perspektywy tego, że konferencja odbywała się w Nowym Jorku, a my siedzieliśmy tu w Polsce, no to oglądaliśmy stream. I pokazywali rzeczy, że niby 4K, hdr -y, cudawianki, a my dostaliśmy Co? Stream w 720p No bo resztę sobie musisz wyobrazić, no nie? Ale to chodzi o wyobrazić. to, żeby oszczędzać pasmo no. Oszczędzali twoje pasmo Chcieli, wszyscy oglądali, a nie tylko wybrani, którzy zdążą, wiesz Dokładnie, a ci na Symbianie? Myślisz, że oni widzieli Żebyście widzieli piątkę spojrzenia Symbianie <śmiech> <śmiech> Oni się żyją tak. Tacy byli Blackberry? Pamiętaj o innych nie, nie może być lepszy <śmiech> Wszyscy są równi Wszyscy są równi. No tak się Ale... to było Dobrze, to smutne. Ja się z tym Na samym, samym PlayStation, tam meeting, to tam ładnie nazwali, pokazali jeszcze mniejszą wersję PS4, tą, którą nazwali Jadrze Generalnie PS4 Slim. Tak, która mi się bardzo podoba. Jest, jest bardzo ładna, nie ma wyjścia optycznego. No, nie ma. Bo nie ma, no, ale... Zbędny gadżet. No, nie, do no, tego nie... używał. No o. co, nie kupujecie płyt? No jak? W tych czasach płyt nie kupować? No nie nie nie nie, nie. nie, nie, nie, nie. Chodzi o głośniki. O optyczne do dźwięku. Tak. Co? Wyjście optyczne do dźwięku, tak zwane uh, Optic Analog, tak to, tak to się nazywa. Ale coś mi się pomyliło w tym momencie. No Nawet widzisz... Się. No. Nie, ja no, no dobra, nie ale wiem, że z tego się no, nie wytnie. Ja jestem maskotką, mogę czasem wykazać ignorancją, no. Znaczy <laughs> mi a czy to może być troszeczkę brak, ale teraz z każdego telewizora da się wyjść optykiem w sumie. Mm. No może Dobra, no, będą turyści mówić, że to nie jest pro, ale. W końcu jest PS4 Pro, więc wiecie. No właśnie, jest PS4 Pro. I to oni definiują co Pro, a nie Wy, okej? Okay? I teraz, oni, i teraz tak. uwaga, najwa najważniejsze. Szybko mam przed sobą specyfikację. Tak, jestem taki profesjonalny, że mam przed sobą specyfikację PS4 Pro. I mamy tutaj. Y Procesor 8 rdzeni. mówił? Tak, będę mówił, bo, bo to jest bardzo ciekawe. Jestem człowiekiem. Tak, jestem szalonym człowiekiem, ale powiem, je, jeżeli chodzi o te trzy podstawowe rzeczy, czyli CPU, GPU i, i RAM, bo dysk, no to tam dysk. Bring it to możecie Dawaj, dajmy, da wejść, jestem nie? gotowy, już się zamieniam w słuch. Osiem rdzeni w procesorze AMD Jaguar i GPU 4,2 flopa. Nie wiadomo, co tam w środku dalej jest i 8 giga RAMu DDR5. Mm, to, dobra, to RAM jest taki sam na pewno. RAM jest taki sam, proces jest z tego, co widziałem, też bardzo podobny, znaczy, tylko to, jest overclockowany. Tak, wydaje mi się, słyszałem. że też podkręcony zwykły Jaguar, ten, co siedzi w Xboksech. Tak. Jedynie PESCZUK. GPU jest dwa razy mocniejsze. Diana, mm. ja Diana, ja dajcie specyfikację. No, Mo, może się. będzie 1080p no. na mm. grach. Może. E, z tego, co Sony nam mówi, to jak najbardziej. 10, 80 i 60 lat, i w ogóle i cudawianki. Niestety ja widzę to troszkę inaczej. Pomimo tej całej mocy połowa z tego, czyli, czyli to, to samo tak naprawdę, co mamy w tej chwili w PS4, pójdzie na przeskalowanie to odpowiednio do 4K, HDR-ów i innych takich rzeczy, wiecie, bo to jest w końcu PS4 Pro, do tego to kupujecie, bo są tam takie funkcje. I, I się boję, że po prostu kupne same do PS4 Pro nie zmieni specjalnie wiele i to 1080p i 60 latych to w ogóle nie dostaniemy. To jest mm. ciekawe, czy dostaniemy, nie. czy nie dostaniemy. Może w każdej grze teraz będzie, kto wie. Wydaje mi się, nie że wie. ta konsola ma na pewno taką moc, żeby to dostarczyć. Na pewno nie ma takiej mocy, żeby dostać 4K, bo to jest jednak 4 razy więcej pikseli. To już, to już wiemy, ale jest jeden aspekt, który jest bardzo ważny. PS4 Pro Uwaga, uwaga, nie zawiera w, w, w, tego w, w czytnika płyt UHD, czyli tych 4K. To, posiada są, to, to są płyty, tak? To są płyty. I, a posiada to Xbox One S na przykład. Oczywiście jest słabszy pod względem GPU, CPU i, i, i RAMu, ale posiada coś takiego i jest w stanie też puścić HBR, też skaluje do 4K, więc ten problem. No trresztę, nie, trresztę nie, roz, nie rozumiem, wiesz, no dlaczego... To jest już trzy razy więcej mocy, bo te zwykłe PS4 i tak i tak było trochę mocniejsze od Xbox One. No, to, to prawda. Ja jedynie się dziwię Sony, że nie wrzuciło tutaj właśnie czytnika, ten Blu-ray, tam 4K, czy jak to tam teraz nazywać, ze względu jednego. To jest ich format. Blu-ray. I... Co, nie wrzucili najmocniejszego czytnika do swojej najmocniejszej konsoli? I co, no może chcieli przeoszczędzić, no. Trochę no, to, może, nie Może wie, wiecie co, ja mam taki pomysł teraz, że może po chcą, żeby ludzie kupowali stacjonarne m, czytniki Blu-raya. Takie, wiecie, nie, nie konsolowe, no. Może tak być. No, ale no, ludzie no, będą kupować nie. w tym momencie Xbox One, bo jest tańsze. No, no, no tak, tak, tak. To jest takie trochę dziwne, trochę strzał w kolano. Strzał trochę strzał w kolano, kolano dokładnie. No, od razu oba kolana. Ale bo ile taki czytnik kosztuje normalny? Z 2000 złotych, tak? tak? nie, z... nie, no. dawno się skończyły te czasy, no. Yy, czy... Zwyk... Skończyły się czasy Blu-ray'a 4K, teraz będzie nie, Nie, nie, 6. nie. Wiem <śmiech> <000. śmiech> tak, co. 2000. No, mówię o cenach czytników. Nie, bo, nie powiem Ci teraz dokładnie, ile to kosztuje, ale myślę, stawiam poniżej 1000 zł. Sprawdzimy to i skorygujemy w kolejnym odcinku. Tak. Dokładnie. Ja mam jednak inną też ważną informację co do PS4 Pro. To, to jest dość ciekawe, bo nie wiem, uważacie, że to się sprzeda, bo moim zdaniem nie z jednego powodu. Jest to generacja pół i ludzie, którzy posiadają już PS4, no to większość z nich nie kupi, no bo po co? Będzie paru szaleńców, którzy, no tak, bo ja chcę mieć najlepszą grafikę i on to kupi, tak jak Piotrek Modzelewski na przykład, które z góry nam mówi, że ja najbardziej kupi PS4 Pro i już złożył nie? nie? Ktoś musi kupić, żeby przetestować. No, wiesz, mówi, sam Myślę, dokładnie. że tych szaleńców może być dużo. A i fanboje no. są wszędzie, no. no. Do wszystkiego są fanboje. Sz szczególnie no. Sony, bo Sony ma jednak taką dużą grupę zaangażowanych graczy w tą społeczność. No, to prawda. Ale jest jedna ciekawa rzecz. Zobaczcie, jest sobie PS4 Pro jest sobie slim. I każde z nich już w tej chwili posiada preordery. I wyobraźcie sobie, że PS4 Slim posiada bundle. PS4 Pro w ogóle. Mm, I no to tak. jest bardzo ciekawe. No tak, no ale za, zobacz ile jeszcze do premiery zostało PS4 Pro. Nie, nie ma gier, które by wspierały jeszcze PS4 mm, Pro. Ale już... Cały chwilę uwaga, PS4 no, wyjdą, Pro. wyjdą akurat w tym roku, tuż przy samej premierze będą wychodzić gry typu ten Horizon, Horizon Zero Dawn i, i parę takich innych tytułów, które gdzieś tam pokazali. Pewnie Uncharted trochę do, też dostanie jakiś patch nie, i inne takie nie, rzeczy. to. wydaje mi się, że to jest naciągane, że nie ma bundli. Naprawdę. Yy, jeszcze, Wiesz co, yy, je, jeżeli by miały być bundle, to już by się pojawiły wraz z preorderem. Po prostu oni Ech, nie wiedzą, yy, które gry będą zasługiwały, będą wyciągały całą moc z tego. Ale jeżeli Pro. pokazują mi Horizon Zero Dawn, które ma być ich takim system-sellerem w tym momencie, bo tak to tak, pokazują, to dlaczego nie robią z nim bundla? No dobra, ale ty, ty jesteś pewien, że to wychodzi w jednym czasie? Może, tak. Może będą chcieli przesunąć premierę Horizon Zero Dawn i teraz będą w przysłowiowej, czarnej... Kurde, jak Last Guardian? No na, na przykład, no, może oni... Nie, ja nie chcę ich bronić, ale może po prostu nie wiedzą, czy be, nie będzie potrzeby przesunięcia premiery. To ja, dali by będą mieli z już... Final Fantasy. Jak będzie... Dobrze wiedzą, że Square zrobi... Jak ja chcą, to Square im zrobi... Dobra, ale oni nadal nie mogą wiedzieć, czy to będzie dobry port na PS4 Pro, który będzie zawierał jakieś wszystkie Nie wczyny, ma znaczenia. Tak? Chodzi, o sp... Chodzi o to, żeby sprzedać jak najwięcej. To kwestia takiego marketingu. Jeżeli dali A by bandla... mam zupełnie... Ja mam zupełnie to... inną na ten temat. Jeżeli będziecie stać opłacać rachunki za prąd... To co się będziesz, że przejmował, że trzeba kupić i że dla mnie nie ma żadnych zniżek, no. To, to jest laura Tam ta, ta mi się bardziej podoba. Myślę, że bandle duży, się pojawiał. Przecież na premier PS4 i Xbox one też nie było bundle. Dopiero po premierze, troszkę po premierze się pojawiły. No, nie wiem. My, mi się wydaje, że jest, jeżeli jest, już jest pre-order i PS4 Slim ma w pre w Ale pre zobacz, kiedy Bandly, to... chodzi PS4 Slim, a kiedy PS4 Pro... Nie ma znaczenia A. w tym momencie. Pre-order jest pre-order i po moim zdaniem jakiś bundle powinien być. Ja dokładnie pamiętam, jak pojawiały się bundle z PS4 i, i, i Xbox Samone I będzie. I na same Będzie bundle. Praktycznie od razu. Będzie bundle, kiedy będą pewni na pewno na 100%, że Horizon Zero Dawn tylko wtedy wyjdzie, się tym się tym Będzie miało kupione PS4 Pro. W tym samym roku. Co <laughs> To teraz jest mówię. prawda. Ja ci, ja ci mówię, większość wtedy osób będzie miała kupione PS4 proci, co mają kupić. Cała reszta zostanie ze swoim PS4, które w tej chwili posiadają. No i dobra, no ale bandle się pojawią, tak czy siak. No to jest, no nie wiem. Będziemy to jest, obserwować jeden no, panowie. Jak najbardziej, jak no. najbardziej, bo to, to ja jest myślę, bardzo ciekawa. Ja bo tak przepychacie się, będą, nie będą, będą, nie będą. się czas mijanie. Już bici się znaleźli, no. To tak, nie, że, ja, ja nie za sposób? bardzo rozumiem, w czym problem z tymi bandlami. Dla mnie jest to taki problem, że patrzę z perspektywy marketingu. Jak to sprzedać odpowiednio. Piotrek, z Jeżeli... od marketingu. Słuchajmy no, no, wiesz. O, kolejna specjalizacja. Kolejna. No, Zdarzyło zna, zna, mi się, się pracować. Wiesz, konsole z bandlami, z grami w bandlach, mm, charakteryzują się tym, że te gry w bandlach są raczej dobre. Oni nie wiedzą, czy ta gra będzie dobra w bandlu, bo jeszcze no. nie ma gotowego produktu. No jest, Horizon Zero Dawn. Nie ma. Który ma te premiery. Oni nie wiedzą, czy ten Horizon Zero Dawn wyjdzie w tym roku i czy pchać go do bandla. Wiedzą. Nie wiedzą. Wiedzą, bo, bo, podali, bo podali nam datę premiery. O, nawet trzy. Tak, trzy razy może się zmienić ta data premiery. Słuchajcie, dalej się przypychacie. Tak, ten dalej się przypycham, bandle, bo nadal nie rozumiem, nie będą. o co chodzi z tymi bandlami. No i tego nie w nie tym odcinku się temu nie dowiemy. Nie, nie no. do konsensusu, ja to wiem. Więc no idziemy na kawę, kawę, idziemy sobie zrobić kawę, tak, jakieś ja... jeszcze... No, nie, że to, powiem, to łupiec, a oni dalej będą, nie będą, będą, nie będą. Ja będą? Będą? Będą? to poproszę o zdanie w tym, tym temacie. Powiem tak, jest jedna rzecz jest pewna dla nas z perspektywy tego, że nie posiadamy PS4 w domu. to jest najlepsze. To jest najlepsze, czyli będzie obniżka tego podstawowego i to taka myślę ostra obniżka. Ostra obniżka, to jeszcze będą w wyprzedaży pewnie starych PS4. Tak, tak, no. tak, zawsze człowiek sobie wymawia, że o, wyjdzie nowy model telefonu, będzie dużo tańszy ten starszy. Zobaczycie, że nie będą wcale to obniżki takie duże. Będą. No to jest będą, ciekawe. Bo ludzie, będą, bo już ludzie wymieniają, już od paru znajomych słyszałem, że oni może PS4 nie, nie kupią te, tego Pro, ale kupią Slima, bo, y bo Slim. na Xbox One y ludzie sprzedają po 800 zł teraz, jak wyszedł One S. Tak. A to wcale nie jest A, One -a, -a w ogóle nie możesz kupić praktycznie. Okay. To jest problem. No dobra, ale okay. no, na na poważach zmniejszony ma parę zalet, choćby zasilacz w środku. No, no tak, doba, no ale to, to, zaleta, to nadal to nie jaka... jest inna moc, tak? Mówimy o, o drugiej, tak. kon, całkowicie innej konsoli, w przypadku PS4 Pro. No. Nie macie w ogóle wrażenia, że ta generacja 4,5 jest taka dziwna? 8,5. Nie, no ja <laughs> wiem, ale ja tak się <laughs> trochę próbuję <laughs> nawiązać do PS4. <laughs> Okej. Okay. No jest, no jest, jest dziwna. Ona jest przeciągana, bo teraz już nie będzie takiego skoku technologicznego. No. Ale wiecie co? No, został został zostawmy to na chwilę. Trójką, Wiecie, czwórką. Zostawmy to na chwilę i, i wrócimy do tego taką. za chwilę, co? Ja możemy. to generacja nie 8 mi... chcę do tego wracać. Jest, no, nie no, chcę, no chcę właśnie, do tego wracać? No to jedziemy. Możemy pojechać teraz, a potem po prostu no to będzie nasz temat przewodni. Tak, najbardziej. No. No tak, ja, ja tak samo uważam, że jeżeli chodzi o generację 8,5. <laughs> <laughs> Odwija <się> temat. <laughs> Zabili mnie temat. Kończymy Miedzieli. temat, wychodzimy. Jeżeli chodzi o tą generację... Hmm? Nie, do, do mnie to wytnie jakoś tak, żebyście to wszystko wytrzymało. Nie, kupić nie wytnę. Wytnę. Ten podcast jest już nieedytowalny. To, o wiesz. No nie. Wszystko będzie tak, jak leci. się, śpiewać, będziesz będzie. musiał wyciąć. Hmm? Tak. Nie, nie śpiewy też będą. Wszystko będzie. Hmm. Także przechodząc do kolejnego tematu... Moim Dobrze, zdaniem dnia, już ta, ta generacja się tak rozbiła, że no nie wiem, to PS4 Pro będzie, potem wyjdzie Xbox One Scorpio i jakby no, Sony będzie musiał coś wymyśleć. To będzie już dziewiąta generacja. Scorpio będzie już dziewiątą generacją i no PS4-5 pewnie będzie. Bo, może PS4-5. <grym> <grym> PS5. <grym> Scorpio, Scorpio nie. Wtedy będziemy mówić o generacji nie 8,5, tylko 8,75 na przykład nie no skorpion z tą generacją Powiem tak. 4K na procesorze wiecie co ja mam, ja mam problem z tą generacją taki że już wiemy z góry takie to co powiedział nam Finn Spencer na temat Scorpio że to w jaki sposób my w tej chwili patrzymy na konsolę się zmieni on to z góry powiedział przy, przy tym, jak pokazywali te piękne filmiki o Scorpio, że jest taki, a nie zajebisty w ogóle. To w, mówił, że to, co znamy w tej chwili pod, naszymi, pod naszym telewizorem, totalnie powinniśmy w tej chwili zapomnieć o, o takiej wizji konsoli. Ona się totalnie zmieni. I ja w to wierzę, że to, co będziemy mieli pod... pod... Telewizorem to będzie po prostu PC, z Windowsem 10. Nie, wiesz co, będą się teraz tak przerzucać tymi konsolami z Microsoftem. Co dwa lata będą wychodzić. I kto tylko zrobi mocniejszą. No może tak być. Nie, nie twierdzę, że nie. Może być taka jakaś wizja. No. I, i to I je je jeszcze dochodzi do tego Nintendo, które też robi. Tak? Wszyscy czekają na hmm. NX-a, nie. nie wiedzą co to jest jak to wygląda. Wiesz co, co my yy, się Nie zdaje... kluczowe rzeczy, że całe na biało. <głosy> no. <głosy> <głosy> będzie, <głosy> będzie, będzie całe na biało, jak zwykle. Mi się zdaje, że Nintendo będzie jeszcze kwić w tej generacyjnej... Tej generacyjnej rozciągłości jeszcze parę lat. W sensie będzie Taki miał genera swoje generacje konsol, wiesz. są Microsoft będą się przebijać konsolami co dwa lata, a Nintendo, wiesz, co 4-5 lat będzie sobie wypuszczało nową konsolę. Tak, konsol. to zobacz, jeżeli chodzi o Nintendo, to to jest. Oni mają gdzieś inne paratolosie, nie? No. Że oni zawsze byli inni, tak. zawsze robili. No, to właśnie po dlatego swojemu. mówię, że oni sobie będą spokojnie robić te konsole co 4-5 lat, generacje tak. normalne. tak. Znaczy oni nie no jest dziwna. Zostali, Oni chyba ostatni zostali jako tacy zwykli, y, zwykła firma konsolowa, tak? Nintendo tak się jawi jako taka klasyczna jeszcze. No, jest co, te... tak, oni dość mocno Ostatnio i zostali jeszcze. też chyba ostatnią tą typową firmą, która y, ma takie wielkie swoje marki, nie wychodzi specjalnie poza nie, ma swoich wiernych fanów, próbuje pozyskać nowych powoli. Niby trochę tracą, ale... Jest, jest duża, duża szansa, że wraz z Zenitsem może znowu powróci szał na Nintendo. Hmm, jeżeli dadzą Metroida. A oni już próbowali trochę innej strategii przy okazji Wii U, czyli tam wychodził tak, przecież te tak, Raimany, i zobaczyli, że coś, coś nie ma wychodził Watch Dogs, przecież wyszło i to nie wyszło co ale to nie wyszło całkowicie z, tylko z jednego powodu. Ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że na Wii U może coś wychodzić i dlatego nie kupili tego Wii U. No i ci gracze, którzy by, by mieli grać w Raymany i do sekcji nie kupili Wii U. Nie, nie ma takiej opcji. A, no. a, a się okazuje, że te gry na, na, na tamtą konsolę były dużo, dużo ciekawsze. Hmm. Może gorsze graficznie, ale duż, dużo fajniej się w nie grało na, na tym fablecie, czy jak to tam nazwać. Ale słuchajcie, czy mam teraz się grać źle? Dla... Czy musi być, nie, dobrze nie, nie, nie, nie, już... się grało? Nie, nie musi być. No to jest inna konsola. No I fajnie Xbox mieć. I ma tak dobrego pada. Ma, to jest ma, ma zarąbistego pada. No i teraz zobaczcie. Wspaniałego, to fakt. To fakt. <grym> wyszło nam to PS4, znaczy nie wyszło, wyjdzie. PS4 Pro. <grym> wyjdzie. I się wszystko nam rozjeżdża, nie? <grym> Nie, nie, nie podoba mi się ta wizja. Cie, ciekawe, jak teorety. w Wikipedii to, to rozgraniczył, bo tam jest podział na generację Wikipedii. Hm. No, no właśnie, no, to Wikipedia to najbardziej rzetelne źródło no. wiedzy w internecie. W głowie, <śmiech> nie, nie, <śmiech> prawda? Więc no, naprawdę, Jak ja wejdziesz na generację konsol w no. Wikipedii, to tam naprawdę masz wszystko fajnie rozpisane. I to jest... No tak, bo to już przez lata jest udoskonalane, tak, tak. zresztą. Nie, tam jest dobra wiedza. Tylko wiadomo, jak z taką wiedzą też trzeba zweryfikować. Hmm. Podałoby przynajmniej. Wiecie, tu macie przepychankę tą konsolową, tu generację, tu połówkę generacji, tu kolejna generacja. A jak glody PC Master, to się takimi rzeczami nie przyjmuje. No jesteś ponad to zupełnie, no nie? W ogóle żyjesz całkowicie na tak, To Tak, tylko to, że żyjesz, żyjesz czymś innym. Generacjami kart graficznych, które wychodzą raz na pół roku. Właśnie, Diana, czy ty się jarasz takimi rzeczami? Jarasz się tymi y, teraflopami w kartografiki? Czy nie? Spokojanie, Możesz mi pytanie, poczykałem, wezwałam poczykałem. słuchawki. Nie spokojnie, wszystko się nagrało. <laughs> ale ja czy, nie słyszałam pytania do mnie. Czy emocjonujesz <laughs> się tymi wszystkim tarasopami w kartach graficznych? Nie. No właśnie, widzisz, Piotrek da się. Da się bez. My teraz zwariowaliśmy. No ale... Diana, po co ci peced do drania? <laughs> Słuchaj, po to mi peced, że Maria odpala Wiedźmina meczu odpala właśnie. Wiedźmina, krzyczy, na ultra. Diana, działa Nvidia Futro. Na ultra 144 <gib> fps 4K, nie? Tak, każdy włos renderował. <gib> renderowany. Dwa lata wiecie, później. To, to Dwa lata później. O cholera, nie model Wiedźmina na 4K odpalić, bo pojawił się, patrz, i trzeba wymienić kartę graficzną. O, to, to, ta karta fajna jest, tylko kosztuje 2,5K, nie? No, A wiecie co, przypomnę się sprzedam samochód, nek. będę miał nową kastę, no słuchajcie. <gib> no, no, to się przypomniał, taki linuxowy trochę, w kastrzostwie się tak trzyma, że tak dwóch gości i tak rozmawia, jakie ja ma mocne PC, no i mówię, co ci tak mówi co tak muli ten komp? A to OpenOffice się w tle kompiluje. To tak w temacie kreaturstwa. Przyjęło no, się. Nie wiem, dziwna jest ta generacja. Zobaczymy co się będzie dalej dziać po, po tym jak PS4 prowadzi i tak naprawdę za rok będzie na ciekawie i to, i to E3, które będzie w czerwcu. Słuchajcie, Z... jakie gierki będą? Ja już się nie mogę doczekać. Jakie gierki będzie mówić. Jakie, to, jak to jak Zamiast o grach będziemy mówić o sprzęcie i o Skorpio. Chyba bo i... Ja już nic nie powiem o sprzęcie, koniec. Ej, a słuchajcie, hmm. tak siedzę i tak to ładne oczka, których nie ma nagranych, bo to ma... ja naprawdę się nie znam na sprzęcie. No. To, to dla bana Właśnie, zamknęli, a, Najgorsze jest to, tak? że moim zdaniem menu w to szli właśnie jak e, tak właśnie jak e, rozmawialiśmy o Xboxie One i PlayStation 4 na premierę. Nie, nie rozmawialiśmy o grach, rozmawialiśmy o drm i Xboxie One, który, który no. No, miał te deremy. y to jest y, pytanie, czy to jest starość, czy człowiek przestaje się interesować grami, a bardziej się skupia na sprzęcie, czy, czy po prostu zmienia nie, się wam po prostu nie. nie na starość robi inne rzeczy. Na przykład nagrywa się podcasty. Diana, <laughs> Diana ja ci nie będziemy powiem grać, tak. Tylko będziemy rozmawiać o grach. Wiecie, o Faj filmikach. Będziemy oglądać filmiki na YouTube i opowiadać, jak fajnie się oglądało i się przechodzi na YouTube. <laughs> tak. Ej, to, że ja tak... Pijesz do tego, że ja tak sobie, Co? Co? nie, nie wiem. A, a <laughs> robiłaś tak ostatnio? Przyznaj się, na antenie. Diana, okay. no, dla mnie kazałeś oglądać, a teraz chcesz się tego wyprzeć? Tak. <laughs> 19,90. Diana Przestań. oglądała Forza Horizon 3. A, a nie ma demo I, dla PC. I to, to był stopa. insult w tym momencie. <grym> no i teraz no. Piotrek, niestety, płynie przeszliśmy do gier. Hm, koniec Super. tematu. No do tego wrócimy. Tak. Forza Horizon 3. Tak czy... Forza Horizon 3 demo. Słuchajcie, by było, odraliśmy na. Dzisiaj grałem znowu. Hype. Hype. Hype. Hubert, no właśnie. czekaj, masz to powiedzieć. No właśnie. Tutaj <grym> mamy dwóch nachypowanych facetów. Wiecie, goły tlaty, samochody. Testosteron. Gołem gołem testosteron. W tym momencie jest, jest Diana, Boże. która nie dostała dema na PC. Jest taki smutecz. Jestem ja, która tak o, fajne samochody. <grym> Tyle, ty chyba nie Tyle jesteś. Tydonu tydonu miało minęło. Tyle testosteronu mię ominęło Tyle testosteronu. Ryczące silniki. Ale jest pięknie przecież, no nie? No, piątek, powiedz tak, o, tak obiektywnie. Powiem tak, powiem powie może ja właśnie zacznę z perspektywy dużego sceptyka. Dra jest bardzo ładna. Tego nie można w ogóle zaprzeczyć temu. Chodzi w 30 fps stałych, totalnie stałych. A, a, a sprawdziłeś to? Nie jest więcej? Nie, nie. nie, to jest 30 to stałych z, Digital Fundry. Z tego, co Piotr opowiadał, to miał jakieś problemy w ogóle z tym Tak. O tym będę, za, z, jakby powiem, później przy moich takich większych wątach. Na razie chcę powiedzieć: tu gra mi się naprawdę podobała. Czyli to, jak właśnie jest ładna, bardzo ładne modele samochodów, hmm. bardzo ładny teren. To, ta, ta Australia jest przepiękna, to różnicowanie pomiędzy e, lasem deszczowym. No plażą, obłędnie, miastem. Obłędnie wygląda ten las deszczowy. Wow. To jest naprawdę fajne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Model jazdy wzięte z Forza Horizon 2 i troszkę, troszkę do, bardziej dopracowany, bo to, bo to czuć. Nawet, nawet ja byłem w stanie to poczuć, gdzie jestem laikiem w grach wyścigowych. To Jest, jest troszkę zmienione. Jest dużo lepszy, ciekawszy. Też, też dalej ar arcade'owy, ale jest fajny. Bardzo mi się też podoba ten motyw z tym, że my prowadzimy festiwal no to jest jedna z nowości przecież takich to jest jedna z nowości jest to bardzo fajny element który, który tutaj wprowadzili fajne są też te mm, to jest, to nie, nazwane punktów, po, tak? po, po polsku to... nie wiem jak to jest po polsku bo grałem akurat w wersji no angielskiej to jest podcast po polsku, musisz powiedzieć po polsku, wybacz no właśnie nie wiem, jak to się nazywa. Dominik, kto zaczął Netflix po polsku to podcast Dominik, po kto zaczął tak. dyskusję o Fordzie Chorazin 3 od słowa hype? Ale to o... hype, ale ja, ja, ja powiedziałem po polsku. Po polsku. Po polsku. P, <laughs> tylko hype. I to jesteś, to czekajcie, podjarany? podjarany? A podjarany też jest polskie słowo przecież. No właśnie o to chodzi, ale to hypeowany jednak brzmi tak przyjemniej. No tak, I chodzi po o te, O, już znalazłem. To, to się nazywa wyczyny kaskaderskie, czyli stunts po prostu po angielsku. E, które, jak jeździcie tam po, po mapie, to macie drifty, jakieś takie, ten, Scottie, takie mini questy, tak. nie? I to jest też fajne. To, to mi się bardzo podobało. Nie, nie mogę zaprzeczyć. Ale czasami jak ta ra mnie to ja mam ochotę po prostu wyszucić konsolę przez okno. Dziękuję, Patek, że uwzględnimy, że słuchają nas dzieci. Dziękuję. Słuchają? Mam nadzieję. Chyba, że twoje za parę lat. No będą słuchać, to będzie obowiązkowe. Czy na no, tak. na dobranoc, ta odpala Gierkowczu? A, a, a ten asynek mówi: ta, to tylko nie pierwsze odcinki, proszę. Tylko nie to. Weź, daj te, które tak mocno ciąłeś. No dra, dra mnie wpieniła na samym początku, ja nie mogłem jej dobrze odpalić. Wyobraźcie sobie, że odpalam demo. Jestem, mówię, o tak, podram, bo chłopaki mówili, że to fajne, trzeba zadrać. Odpalam, ledwo przejechałem 100 metrów, coś takiego. I dra się wytrzeczyła Automatycznie, po prostu zawiesiła mi się totalnie. Musiałem wyjść do menu, wyłączyć grę, włączyć ją na nowo. Przejechałem następne dwa kilometry, znów się wykrzeczyła. Nie mam pojęcia do czym. Teraz powiem, że cię się do pulpitu wywaliła. Kurde, jeszcze chwilę czekam <laughs> na to. Nie, nie wywaliła mi się do pulpitu, ale wyobraźcie sobie, że e, drasie krasuje, słyszycie wyk i Totalnie. Wyk. Vik", przed... co to jest? V... No? Ty, to jest między wyciem <laughs> a wyczeniem. Tak. <laughs> Coś pomiędzy. Coś pomiędzy. E nie no, słuchać jak chodzą wiatraki po prostu w nim dość mocno i najlepsze jest to, że w czasie gry nie słuchać nic, dopiero jak się dra wytrzacza, Nagle jest wielki szum i jest problem. Miałem tak dokładnie trzy razy, dopiero za czwartym razem dra załadowała się poprawnie. No i przy takich problemach ja mam bardzo duże wąty do tego, że ja wiem, że to jest demo i że w Demiach Forza Horizon 2 yy, te, też nie było zapisu, ale kurde, jak mi się gra wytrzyczyła czwarty ra, trzeci raz, to ja już miałem ochotę ją totalnie wyłączyć, bo za każdym razem musiałem ją zaczynać od nowa. Słuchaj. Miałem po prostu ochotę ją wywalić i tego nie, w to nie tak, zabrać. Teraz Hubert powie to, co ja chciałem powiedzieć. Hubert, oddaję Ci głos. Masz spierdzieloną konsolę, no, clearly, no, nie wiem, no, Nam wszyscy, się to nie działo. Wszyscy I Dominik dodaje fanfady w tym momencie. Tylko najlepsze jest ben, to, ben, że nie, ben, tylko, ben. Że nie tylko mi się to działo. No właśnie, komu bo jeszcze? byłem bardzo, bardzo czy to jest tylko Spencerowi u mnie. się działo. Spencer, no. no właśnie, nam się działo, Temu, nam się nic y, nie działo, no, my mamy preordery, nam się nie mogło nic dziać. Nie wiem, w, mam w kolegów, którzy także posiadają Xbox One. Ja wie... początkowo myślałem, że to jest wada KSV. preview. myślałem, już że powiesz. <laughs> nie, początkowo <laughs> myślałem, że to jest wada preview, no bo nie wiecie, nie wiecie, my jesteśmy w i tak dalej. Wy też jesteście w preview, I tam działało, nic nie było. No, u mnie działa. Moi koledzy nie posiadają preview i mieli dokładnie to samo. Też im się demo potrafiło wytrzaczyć. Ja Więc... mam wrażenie, że te nasze konsole przypominają PC-ty, już wam tam pisałem, że to są te pacze takie różnicowe. One nie do końca dobrze się instalują. Piotrek, a kiedy ostatnio wy, wymieniałeś pastę z na swoim procesorze w Xbox One? A kiedy ty kiedykolwiek wymieniałeś? <laughs> nie, ale może t, tobie już potrzeba, skoro ci się gry crashują. Ej, słuchaj, Właśnie je, najlepsze jest to, że wiesić mi się nie trasuje. Takim psiukaczem, powietrzem w sprayu najpierw potraktuj, bo pomaga. Mi w laptopie pomaga. <grystanie> <grystanie> nie, tam... nie ale mówię. Na, na, najlepsze jest to, że wiedź, Wiedźmin, u który, gdzie u niektórych osób słyszałem, że Xbox One to po prostu wyjął jak głupie i e, są gorące, można jajta na nich smażyć. Nie? U mnie nie ma żadnego problemu. Porady były Jedyny tam problem sztowcy właśnie pojawił, Pierwszy problem, jaki kiedykolwiek mi się pojawił, to się pojawił z Force Horizon 3. Mm porady byłego pc -towca. Najpierw wymienię pastę termoprzewodzącą. Chcę przypomnieć, że z One tak łatwo sobie nie rozbiorę. Trzeba stracić gwarancję. No, a już nie stracił? Nie. U mnie szło jest po... U mnie badać. jeszcze nie, bo ja ciągle, ja, ja mam taką wydłużoną w ogóle co cud więc wiecie. Mm. Burżuazja. Mhm. No, no właśnie, Ale i teraz w zestawie z tą gwarancją, no i widzisz. Z zobacz, ustawę. nie możesz go ode odesłać, żeby ci wymienić pastę termoprzewodzącą. Słuchaj, jestem w preview. <grym> wiesz, ta dyskusja wchodzi na taki poziomy absurdu. <grym> Ale pewnie by tam wyśmiałe. Zatrzymy do tak Fox Horizon. Tak, to jest dobre. Wiesz, ja bo, to, jak tak, ja konsolę, fanfany, lecimy dalej z decenzją. Piotrk, ja ci powrócę, ma przewodniczą. Nawet nie musisz ją, jej kupować. Mam do tego, ma tego Arktyka MX4. Ja do tej, do tej pasty grę. O, Piotrkowi. W grę, to są bandle ja boksa, To są dopiero bandle Sprawdzimy czy będzie było, bo jestem ciekaw w sumie Bo jeżeli tak, znaczy, że wtedy wyjdzie, że ma naprawia, naprawianie nie gwarancja się przyda, nie? Mm. No Być może, nie, nie wiem co jest Nie tak, mówię, nie tylko mi się to działo I, i, i Nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu Dobra no, ale Piotrek, Sądząc po tym, że taki hype jest w ogóle Znowu ten hype wylasł, ten ta pasja Graczy może tak. Wszyscy się tym tak mocno emocjonują. Spróbuję mówić ładnie. No to powiedzcie wy ja to fani, bo je, ja to tego nie kupię na premierę, bo nie. Cze no ja odliczam dni. Tak, ja to odliczam będzie. dni. Ja żałuję, że na Empiku nie kupiłem tej Ultimate, która była wirtualnym produktem. To będzie gra wyścigowa <laughs> następnych dwóch lat przynajmniej. Będziemy jeździć, Hubert. Tak, nie mogło się schować. Spoko, zarod tak. rodbie, za będzie promo za 20 zł, to jak było z Forcą Horyzm. Nie nie, nie, nie, nie, Tak szybko nie staniała. Nie, oj, nie. Forza bardzo długo utrzymowała cenę. Pamiętam. A, była, z, była ze 3 czy 4 razy, odkąd wyszła. Praktycznie ze 3 miesiące później była w Deals Gold, więc w ogóle... Co? co, co? co? co? co? No, tak było. Nie. ale nie, nie. nie jakoś ona po 200 zł chodziła rok po premierze, bo patrzyłem. Były w nie, wiem, Ja pamiętam, że były razy 180 złotych. Złotych. Na Cały nie. czas, praktycznie no. co, co patrzę, co parę miesięcy pojawiało się w Deals with Gold. Więc... No tak, ale ona nadal trzymała cenę 180 zł w tym tak. Deals with Gold. To nie było za 100 zł czy 80, tak? To Mówię, no, tak się, ja nie kupię tego za taką cenę, bo to nie jest droga dla mnie, po prostu. no. Zresztą masz niezgodną konsolę z tą grą, więc nie ma co. No, nie kompatybilną. Ale my się jaramy, ja już się nie mogę doczekać 27 września. No, będziemy jeździć, u mnie a nie nawet wcześniej, wcześniej bo się Postaram no, ja się to zrobić. Ja, ja liczę na to, że ten Empik mi wyśle wcześniej, bo tak bywało, że gra była wcześniej. Wątpię, bo Empik jest znany z tego, że, że, że ciężko z tym jest tu niego Nie, Ale nie. nie, nie. nie Jak ku... ja kurierem, to, czy dopaczką ma to raczej potrafi być na pewno przed premierą gry, tak, w sensie? Przed tym 27. No, ja ja no, będę ta, jeździł po sklepach w Warszawie i, i szukał i napisał, napisałem dzisiaj mnóstwo maili, czy mi sprzedadzą wcześniej. Zobaczymy. Wy tu po pudełka, nie? Tak. Jeżeli chodzi tam. Bo Forza Horizon 3, jeżeli tak z Hubert dobrze sprawdzy, sprawdzaliśmy, to jest pierwszy raz z tym Play Anywhere i w ogóle całym tym graniem cosplayowym i tak dalej, I nie? Sam się zdaje, że nawet sam Nelson nie wie, jak to ma działać. Też mi się wydaje, że nie wiem, bo... Te, bo... te informacje w sieci są tak bardzo dziwne znaczy, i... Powiem tak, wiadomo jak będzie działał Play Anywhere, czyli to granie, posiadanie gry na PC i na Xboxie zarazem. Mając grę pudełkową nie dostajecie gry na PC. Trzeba kupić grę w digitalu. Zabrakło takiego czegoś. Tu, tu, tu. Nie, no, to jest, mi się mówię, zaje, że to, jest to, to jest normalne. To jest normalne, bo będą, będą, byłoby będzie. bardzo ciężko dostać grę w, w tym w pudełku jako grę do Tak, jest sało. najbardziej. Moim zdaniem no. jest, to, jest to bardzo dobry ruch, ani kodu, nie się Słuchaj, a, ani kodu nie dodasz, bo będą zaraz wyprzedawali je za grosze mm -hmm. gracze. ani nie nie ich do konta, bo nie możesz, bo możesz, wiesz, możesz pożyczyć tą grę. Więc Dokładnie. nie ma żadnego Dokładnie. sensu i nie ma, nie ma jak tego zrobić fizycznie. No, więc wiesz co? Fizycznie można było różnie to rozedrać. No jak? Myślę, że ten plan z Play Anywhere był bardzo specyficzny i był na samym początku już powstanie z One wymyślony. Dlatego na przykład chcieli wprowadzić przypisywanie gier do konta tak, za pomocą tak. płyty. No, pc już to mają od dawna. No, mają. I mi się wydaje, że to stąd się wzięło. Moim zdaniem samo... No, taki, taki, po, taka postać rzeczy w Play Anywhere jest całkowicie normalna. Mnie bardziej interesuje crossplay, który właśnie nie wiadomo, jak będzie działał, bo demo na PC z Forza Horizon 3 się nie pojawiło i pojawi się dopiero w dniu premiery. Więc to jest w ogóle coś niechala. Ale, jeżeli mówimy o PC, tak, to wiadomo, od razu się Diana tak pojawia. Tak, no, PC, takie Diana, podkówkę Diana już teraz, tak. Zrobię taką podkłówkę z ust teraz, taką bo nie ma takiej. Ale zaraz podkówka, dlaczego? No, czekam na demo. okej. Okay. Ale właśnie, czy będziesz z nami grać w Forza Horizon 3. Ciekawe, czy będzie cosplay, nie? Będzie, będzie. będzie. Reklamowali b go, będzie na pewno powinien pe... być. Na pewno będzie będzie działał, to jest inna sprawa. Był komputer też, i był, był Xbox i normalnie sobie grali na E3. Nawet, na E3 jest dokładnie ta prezentacja tak pokazana, więc na E3 na No Man's Sky też różne rzeczy obiecywali, No Man's Sky to naprawdę wiecie, historia. ja jeszcze jestem przerażony tym, jak to będzie zoptymalizowane, no bo już wiem po Quantum Break, że to nie było dobrze zoptymalizowane nie wiem jak jest z ReCore. czy Record jest w ogóle ekskluzywem na Xboxa bo tego też nie wiem e, Z tego, co na razie widać, to tak a, czyli no nie, nie wyszedł jeszcze na PC no. znaczy chyba będzie też na PC, no nie? też będzie, będzie. na PC, ale jeszcze go nie ma chyba nie ma aktualnie nie działa ponoć, wszyscy to mówią A, okay. to, musi być no, to ma masę badów ponoć tak, no ale to okay. na Xboxie okay. tak wracając do pytania, czy będę z wami gdała. pojęcia nie mam no, no mówię, No <grym> zobaczymy jaka <grym> będzie optymalizacja tego, no bo Quantum Break pokazał, że, no, że jest ciężko z tym, jeszcze plus jeszcze będzie ten, ten Boże crossplay cross i no cross to crossplay <grym> I Podlenie to, to, też, to też może być ciężkie do optymalizacji Może być No może być Ale tutaj, wiecie, to jest taka technologia nowa Microsoft próbuje zrobić coś takiego co zawsze odmianowaliśmy, że tak fajnie byłoby zagrać z mhm. No i mamy mhm. to, więc cieszmy się Znaczy mamy no już, no będziemy Znaczy mieli. będziemy mieli, jeszcze nie mamy znaczy, No jest pakietka na pudełku, taka czy ikonka, że NUR, no zobaczmy ja, ale w ogóle to jest ciekawe, czy faktycznie tak będzie, że jak kupujesz pudełeczko, to nie ma tej wersji I... na PC. No, nie, nie, mówi, nie, nie ma, nie ma, no, nie ma. na PC już jest. Jest już? Jest i na MetaTriticu posiada 6,8 od userów. No dobra, więc... ale ja jestem ciekawy, jak to działa, bo chyba Digital Foundry tego nie sprawdziło jeszcze. No nie, nie, nie widziałem na, na Digital Foundry. Ja. ja sugeruję wstrzymać się do wydania pełnej wersji gry, która jest już w tym miesiącu. My będziemy tak, testować. Znaczy tak. no, zobaczymy parę rzeczy A, pewnie. Dla, można dla ciekawości obejrzeć bardzo, bardzo fajny zwiastun premierowy, który widać, że ma kolory podkręcone na 120. Bo to Australia. Tak. No, to ja, jak go włączasz, to wypala oczy od 4K i kolorów na, na 120. A, Jak nie macie HDR-a, to w ogóle nie uruchamiajcie, więc... Bez headera to jakby było czarno-białe, no nie? No. Super. <głos> Dobra. Dobra. To mamy. była jedna z gier, która była for free, za darmo w poprzednim tygodniu. Była jeszcze jedna dra, która, która była w nie w ten weekend, co teraz był. tylko. co po był, był, był, był darmowy weekend drania w Overwatch'a na Xbox One i PS4. No za 50 zł bym kupił tą grę, no. Ja też. Deklaracja na podcaście. Za 50 zł bym kupił. No to ja, ja kupiłem w końcu ostatecznie wersję cyfrową za to 218. <grym> Jestem taki szalony. I co, grałeś? Masz te, dużo? w ogóle? Tak. Grałem, pra, gram praktycznie codziennie. Praktycznie. To Te 45 minut, żeby sobie tak po prostu posiedzieć i postrzelać. i, i, postrzać, i... To jest naprawdę, naprawdę fajna gra pod tym względem, że właśnie siąść i, i, i podrać. No nie wiem, ja, może wy najpierw się wypowiedzcie, jak wam się drało w ogóle o oczach chłopaki? Znaczy, mi się grało bardzo dobrze, tylko to nadal, nadal jestem tego zdania, że to jest po prostu Team Fortress 2 zamknięte, no w troszkę innej skórce I, no, i troszkę troszkę większą najbardziej postaci, no. to Znaczy widzisz, tak, jak najbardziej, zgadzam się w 100%, tylko, że, że Team Fortress 2 y, nie masz na nowej generacji koncert. Tak było na Xboxie 160, ja pamiętam, ale nie ma na Xboxie One i PS4. Tak, i ja bym w to bardzo chętnie grał i bym to bardzo chętnie kupił, ale nie za 220 zł. Bo się bardzo przyjemnie gra, tylko to nie jest gra, która mnie wciągnie na tyle godzin, żebym no, wydawał te 220 zł. To ja zł. Dla was pomysł. Podłączy, podłączycie się pod mojego Xboxa i będziecie grać sobie w Overwatcha za, za darmo. Ech, a to nie jest bo nielegalne mówią, przypadkiem? Nie. Zatkało mnie. Co, Zatkało znaczy, mnie no wiem, właśnie, te procedery tam są jakieś takie trochę dziwne, bo Ech. też Szymon kiedyś o, o tym pisał na, na Facebooku, że niby tak można, ale potem posypały się bany. Więc co, ja z, akurat draliśmy z Kasią, która, e, która gdzieś tam gra dość mocno w Overwatcha. I ona posiada, a właściwie jej brat z tego co wiem posiada. I ona po prostu jest podpięta pod nas, ma swoje konto i gra ze swojego on ma to u siebie, nie? S no, ja tu domowa. Wydaje no, tak. mi się, A, że wiesz, jak 3-4 osoby będziemy współdzielić to konto, to Xbox, Microsoft jednak może to, może to zbanować. Ja myślę, że to jest zupełnie hmm. co innego, kiedy masz na przykład zalogowane 3 osoby na jednej konsoli i one jakoś w różnym czasie używają tych gierek. Hmm. To jest dopuszczalne, ale chyba takie współdzielenie hmm. przez internet w cudzysłowie, takie już pełnowymiarowe, coś jak... Jak to jest tak jak w To jest tak, jak ludzie sprzedają te konta na Allegro, tak? Kupują jedną grę i sprzedają 10 osobom po 80 zł. A pamiętacie nawet, w, w, przecież na PS4, przecież to forka Cry, tak? Forka Cry przecież tak był sprzedawany, ten wszystko nowy. Wszystko jest ten tak sprzedawane. To jest Dominik, wszystko. Wpisujesz że, że Forza Horizon 3 na pograć, Allegro tak? i masz mnóstwo współdzielonych kont za 70-80 zł. No, to jest no. taka lewizna, to jest zła lewizna, tak, tego tak. nie popieramy absolutnie. To jest źródłostwo. No, tak, czy wracając do samego Overwatcha, w, mm, ja wam powiem tak, granie z jednej strony ta, sam Overwatch, mi, mi osobiście, wydałem te 218 zł, bo uznałem, że to jest fajna draw i tak będę w niej grał i tak, bo początkowo potem becie, która była tam tuż przed premierą, Fajnie mi się grało, ale nie widziałem, czemu miałbym za tą grę zapłacić, bo masa trybów była wyłączona, była tylko jedna mapa, yy, nie wszystkie postacie były wtedy uruchomione, jak dobrze pamiętam. I tak nie widziałem sensu. Yy, teraz podczas tego darmowego weekendu, który mieliśmy, mieliśmy praktycznie wszystko odblokowane i mogliśmy grać, to tak, byśmy tą grę po prostu posiadali. I wtedy zauważyłem potencjał dla, dla siebie czyli właśnie takiego drania, jakby to powiedzieć, e, luzackiego, gdzie nie muszę się przejmować, jakiego jak, jak, dokładnie mam skill'a, który level, itd. Ja po prostu siadam, uruchamiam mecz gram i się nie przejmuję. I dlatego uznałem, że to kupię, choć wciąż też trochę myślę, że ta drama mogłaby jeszcze bardziej zyskać, jakby była w, w takiej formie, jak jest sprzedawany Hearthstone. Tak wiele razy rozmawialiśmy, że powinno być free to playką taką tak, tak, bo to się idealnie nadaje, to jest gra, która wygląda na to jakby była free to play, z tymi wszystkimi skrzynkami, ze skinami i tak dalej Absolutnie, nie wiem czy to nie było tak projektowane, a potem zmienili i metkę dali, mogło tak być Tak, no Czemu wiecie, nie? Blizzard to się na pewno sprzeda <głos> <głos> Tak, tak, może oni badali rynek, na początku była free to play, potem stwierdzili zaraz, zaraz, przecież ludzie to kupią przecież, to jest, przecież oni kochają nas czy Oni wiedzą, że my dobrze robimy gierki, świetna lokalizacja. Tak. Czemu nie? I widzicie, ludzie kupują. Team Fortress te 2 te się sprzedało, to dlaczego to nie miałoby się sprzedać? Halo. No. To mogłoby Chciałem... się jeszcze bardziej sprzedać, bo to, bo to jest Blizzard. No a halo, tak, Team Fortress 2 to jest Valve. Halo. Też potencjał, no. też moc. Też moc. No, Life. Tak. Ludzie kupują wszystko od confirmed. Musiałem tu powiedzieć, wybaczcie. Bacz, jest... Tylko, że Team Fortress 2, nie wiem, czy wiesz, na konsolach był ciągle płatny, nie było do, do for free. No i co? Ale był tańszy, czy nie? No, to. No, ale on był ja w oręcach no, się, tam dostawałeś chyba 5, 5 i, gier. Kosztował Team Fortress? Poza tym to był ten. port specjalny. pc tylko. Pojęcie nie mam, jak nam był darmowy w Team Fortressa. No i słusznie. Ja kupiłem tydzień Lubiłaś chyba przed, premier, przed tym, jak został darmowy, więc ja zostałem trochę tak oszukany. Troszkę. Ja grałam w go tym Fortressa tylko, więc nie mam pojęcia jego cenie wcześniej. A jest na Maca? Absolutnie. Ja chyba cię w sumie. Jest na Maca? Jest, jest, jest na Maca. Jest, jest bo to jest droga. Będę grał. grał. grał. Zobaczę, czy to jest takie podobne do <głos> jest bardzo podobne. <głos> do Overwatcha. Jest podobne. Nawet są tryby takie. same. same to ciągnięcie wózka to jest identyczne. <głos> No właśnie teraz musimy Piotkowi trochę zabrać głos, bo tak się rozpłynął. Musimy mu takie krótkie interwały dawać, po trzy minuty, żeby się sprężał. Tak się rozmarzył i w ogóle opowiadał, jak ktoś fajnie gra. No no mówię, mi się w Overwatch podoba, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy posiada w Overwatcha i chce ze mną podrać. Jestem praktycznie codziennie gdzieś tam w tych godzinach popołudniowych dostępny na Xboxie, żeby po prostu podrać sobie i odpocząć? Ja bo byłam początkowo zachwycona, tylko tak jest dla mnie za droga na ten moment. Ja mam dokładnie to samo. Ona jest za droga. Znaczy Piotrek zaszalał, okej. Okay. Kto temu zabrał? Ja chcę spoko. przypomnieć, że to jest Blizzard. <grych> ja ten tylko przypominam. A nie co to Że znaczy? Diablo że co też tyle, tyle testuje. Diablo zawsze tyle testowało World of Gdzie Warcraft tam tam też Diablo? jest drogi. Diablo, Diablo na kupowaliśmy na z Markiem na jest. ten, na PS3 za 160 zł. A to jest 280. No to kurczę, 120 zł, no już masz kolejną grę 3A, nie? No, Chcesz wiedzieć, ile, ile to cztowało, ile kosztowało Diablo 3 na premierę? A to, kurczę, czy ja grałam w jakąkolwiek grę na premierę? O, i to jest właśnie ta Ale wiesz, no, ile, teraz ile, ile, Overwatch... ja Jak kupiłaś Diablo 3? Dian... Pojęcia nie mam. Ja na Overwatch po. też A... nie kosztuje tyle teraz. Nie kosztuje 280 zł, bo to nie jest premiera. Dokładnie. No to co mówiliście, że to Piotrek zapłacił 280 zł? D bo 280. ja kupiłem 218. A. 218, okay. bo ja też kupowałem w cyfrze. Tak. No to też jest, No na Allegro to też jest, jest 140-150. Tak. No i ta cena 140-150 to już zaczyna być taka, że myślę. Ale to o wiesz, tym. to są Xboxowe, nie wiem jak jest na PC. W prasie no, mogą być niżej. Zobaczę, jak będę zainteresowana kupnem, bo na ten moment nie czuję potrzeby nawet szukać. Był ten no. okres, kiedy było za darmo i faktycznie była taka ściana, że kurczę, fajna gra, ale za droga. A teraz już one no. przeszło. A na PC też był taki darmowy weekend? Bo nie kojarzę. Nie, no, nie, nie było. było. No na początku właśnie. było właśnie tym samym. że no można było grać. Tak, w becie. będzie. Znaczy tak naprawdę, czym się różni pełna wersja od bety? Jest więcej map. No, więcej, więcej map, więcej postaci, dodatkowe no tryby. I, mogła więcej, się automa I no. o, jeżeli ktoś się postarał, to w ciągu tego darmowego weekendu mógł dobić do tego 25 poziomu i sobie spróbować Rankeda. Dominik, yy, ważna kwestia. Beta jest betą. Jest... Czyli ma prawo nie działać. To, to, nie jest to mieliśmy pełną wersję. Bełna, to nie jest wersja no, maostracyjna, to mam, jest mam beta. Mam taką świadomość. Mi się też dobrze grało. Właśnie tak płynnie przejdę. Nawet całkiem sympatycznie, ale dla mnie trochę za dalej. Nie wiem, co czas się czepiamy tej ceny, ale ta cena jest naprawdę wysoka i mnie bardzo frustrowało to czekanie na rozpoczęcie meczu. Bo samo odpalanie jakby całego... No w ogóle insport, taki e-sportowy... Yy, Klimat tego. Właśnie, bo my tego nie zeznaliśmy jest... w ogóle. My nie, nie zaznaliśmy sportowego klimatu, bo nie graliśmy ranka. Ale nie, ale to się czuje. A czy jak się nawet tylko do tego. Ale my nie graliśmy ranka, to jest ważne. się grę odpala. Że wiesz, match matchmaking, znajduje mecz, nie ma ludzi, szybko wywala, nie ma czekania. Dużo szybciej niż w takim Battlefieldzie 1 na przykład. To działa super płynnie, tylko potem, kurka, siedzisz w tych drzwiach. No to jest frustrujące, no. Strasznie. A, tak, no to było I też w No właśnie mówmy też o wadach, no. Znaczy, nie mówimy o wadach. Jest, jest, jest zdrowia. <laughs> nie, nie dajmy spokój, daj spokój tej cenie już. Dominic, my z Hubertem mamy jedno wytłumaczenie na wszystko, co powiesz, to jest frustrujące ze rozgrywki. Bo się wczytuje gra, tak? W tle. Nie, to nie chodzi nie, nie o nie, ten. Ona jest tak w jest, ja tak wiem, jest w Tim Fortress 2. Tak, jest w Team Fortress 2. No kurczę. No nie tak samo. Nie kumam tego dla mnie, to, dlatego on pewnie nie kupię na razie. Tak, bo no, bo no, to jest jak team postsystem. Tutaj to, trzeba wyjaśnić, że Dominik cały czas mówi o tym, że na spawnie czeka się około minuty na przeciwników, albo spawn, jeżeli się broni, broni e, to trzeba dojść do przeciwników, którzy czekają na ciebie minutę. Tak, tak przez to dokładnie. balans gry jest strasznie zaburzony moim zdaniem. Tak, nie ma równych szans. Poza tym nie ma, nie ma spełnowania się na innych yy, to jest To jest skurzające przede wszystkim, dlatego to spawnowanie się na. na, na Dynamika się bardzo traci, moim zdaniem. Na naszych przyjaciół, tak? Współbraciach Współbracia. Współbracia w bitwie. <laughs> e, bo same spony są strasznie daleko od siebie. W sensie trzeba dobiegać do tych punktów, jest strasznie frustrujące. To ja prawda. powiem Wam tak a propos ceny. Dobra, cena jeszcze raz wypłynie. Jeżeli mam zapłacić nawet te 218 zł polskich, to wolę dopłacić Ci kupić Battlefield 1 i będę po prostu tam A widzisz, umierał. Ale ja się nie bawiłem tak świetnie, jak się bawię w Overwatchu. Widzisz, to jest ta, ta różnica. No to jest szalenie dziwne. Może dlatego, że było więcej map. Bo gdyby było może więcej map, Battlefield yy, Nie, to jest kwestia tego, że po prostu Battlefield 1 nie jest dla mnie. Nigdy nie lubiłem Battlefieldów. Po prostu. Czyli każdy znalazł coś dla siebie z tego wyniku Dokładnie. Tak? Bo Hubert też bardziej Battlefield Oj, no, nie? tak, tak. Ja się jaram też Battlefieldem. Mafią się tak, jaram. W ogóle rzecz. chyba jako jedyny z was wszystkich. Nie, jak to... Ja raczej się. Nie odbieraj mafio? mi tego hype po polsku. Proszę. Mafia Nie będzie super. Też. Po no, w ogóle ja też Widziałem jestem. nagrania z rozgrywki, boże ten. E, s, boże. Ten. Koni. Nie, koni. A już go Nie, ja mówię o systemie jazdy. On jest tak dobry, ten system jazdy. Ale koniem? Nie koniem. Mówię o mafii, czy. <grystanie> Mafia 3? Jak to zrobiłeś? Ja Zresztą to zrobiłeś? No Właśnie. No To był Butterfield o... 1. Hello. Mm. Okej, okay, ale Mafia 3 też jest okej. Okay. ja cały czas mówiłem o Mafii 3. W sensie, że się jaram <grystanie> jako <grystanie> jedyny. Albo A, ale czemu my Butterfielda? Ale to mieszanie. Dobrze, tak. wyjaśniliśmy. To mówiłeś o Mafii 3, która też jest ciekawa moim zdaniem, ale tak, ja się ja boję, bardzo bardzo że będzie dalej, dalej postąpi tak zwana casualizacja. Tak. Że, no, będzie jeszcze st stąpi. Że, że, że strzelanie będzie jak Call of Duty. Trochę się tego boję. No to już było. Ale powiedz, powiedz, Huber, czy miałeś wrażenie, że to strzelanie w Mafii drugiej nie było trochę jak z Call of Duty? Autokrycie się i tak dalej? Ja wiem. Nie ja trochę to czułem. Ja już nie będę tutaj wspominał Mafii 1, bo znowu będziecie mówili, że z i w ogóle. Tam Właśnie, strzelanie co, to co, co było piękne. Co ty grałeś, piękne. nie? W ogóle... Ja przez Was jeszcze odpalę tą mafię pierwszą, mm. tylko nie wiem na czym. Chyba na pastwisie mojej żony na laptopie. Ja mam bootcampa. Postaw Windows 11. No ja mam bootcampa od tego, no. od starych gier. Kurczę, ale mnie zainspirowaliście. To jest zamiast nowości, będę grał w mafię jeden. No dajcie spokój, dajcie żyć. <grym> dajcie żyć. <grym> I w tą armę jeszcze. Tak, chciałeś I w, w armę, w tak. A w armę to ja nie, w armę to ja będę grał na emeryturze. To mam czas. <grym> I <Taki grym> starych zgret będę tam kampił w krzaku. Dobra. Z 5 Słuchajcie, Overwatch wam się podobał i był bardzo ładny, prawda? No, to, okay. to, to, to, to, to jak wygląda. A jest jeszcze taka gra, już trochę ma, jest na rynku i też jest urocza i się nazywa Unravel. Tak, i... wyciągnąłem, wyciągnąłem y, Unravela z szafy. My chyba wszyscy graliśmy, nie? Piotrek? Ja na pewno grywałem No i oczywiście. Piotrek. Ja Diana oglądałam. Aktywacja, no właśnie. Diana oglądała. Może od Diany zaczniemy w takim razie. Od oglądacza. Od oglądacza. Ja ogólnie tak. lubię takie ładne, ładne gry, to już wiadomo od dawna. I była ładna. No. Pomysł fajny z tymi sznureczkami. Tymi bardzo spoko. Ale no, oglądałam tylko. Ja nie mogę Wam powiedzieć gameplay mi się podobał i w ogóle ale, przyjemny do oglądania, diana, ale co, nie miałem okazji. Gameplay w tej grze to jest najmniejszy pikuś, bo w tej grze nie chodzi o gameplay. Tak. Uroczość, tak. tak uroczość. To, to jest po prostu słodycz wylewająca się z ekranu. To jest właśnie to, co mnie tak. kupiło. I kupiłem tą grę na premierę. Nieważne, że będzie w jej akces i już jest tak naprawdę w jej akces. No, ja ją kupiłem na premierę za to 70-80 zł, Właśnie przez ja tego też, faceta, ja który to się denerwował było, nie, na to prezentację 3. Są... Ja nie chcę nic mówić. Ja zrobiłem priordera, bo ja patrzyłem na twór, tak? Główne, głównego twórcę, jak tam na no, e3 mu no. się ręce Boże, i trzymał było tego cudowne. jarnego. I tak. No. Było tak słodkie, że ja mówię, nie, ja to muszę kupić. ja tylko się pojawił priorder. od razu rzucałem pienię pieniędzmi w monitor. Mi wszystkim podoba się, jak ludzie mówią o tej postaci koteł, bo to jest naprawdę taki kotełowaty stwór, ten jarny cały. Mm. No jest. A w ogóle tak, Diana, Diana obejrzała, Diana to powiedz tylko tak, oprawa na pewno... Śliczna. Jest, jest yy, wiekielnie dopracowana. W takich Akurat szczególnikach ten że to aż szok. Który, którego oglądam gadał. Z eee. Aha, Okej. Okay. Przeżywał nie, jak to nigdy więcej, nigdy więcej nie liczysz. Jak to młotki tam sobie wisiały na gałązkach. Jak nie mógł doskoczyć do tych modków? młotków. Ja jak chcesz posłuchać, jak ktoś gada, to posłuchaj podcastu. Co robisz, ze swoim naszego. życiem myślisz? Najpierw mm? naszego. <laughs> Ładna znaczy, gra. No co ja mogę um powiedzieć? No ładna gra. Ale powiem wam, że nie kupiłam nie takie na przykład jak Ori The Blind Forest, czy na przykład Never Alone. Jednak to nie jest y -hmm. ta oprawa graficzna, którą się totalnie jadam. Dlatego jeszcze nie kupiłam. Hmm. Ale właśnie, a grałaś w Oriego na PC? Mm, ja jeszcze nie. Teraz gram w Never Alone. Ale Jeżeli super, że never to, to ma większe zależności niż ja. Diana, dziękuję ci. Dziękuję, że jest mniej, <laughs> większe Ja też mam. Ja mam kupionego i on czeka na mojej konsoli i czeka. I, i ja czeka, mam kupionego i się może czeka. wersji Definitive Edition, więc wiecie. <laughs> I Definitywa jeszcze nie odpaliłem. Wow. A ja uruchomiłem i to jest jeszcze ładniejsza gra, okazuje się. Jeszcze są większe poziomy. Widzia widziałem to, dlatego muszę to przejść, bo pierwszą część przeszedłem w dobre dwa dni. Coś takiego. A wiecie, co wam powiem? Jestem okropna i czekam na bundla. Jakie był bundla? No, no bundla. Humble humble. Ah, A co dolca To kupić, takie. Ale gry... to nie o to chodzi. Ja mam taką kubkę wstydu, że na ten moment no. nie poczuję potrzeby kupowania jakiejkolwiek gry, wiesz? Tak, ktoś tak. się zbiera na się z to ja, ja mam 300 gier na Steamie. Ograłem no, może 10%. Ja też mam Huberta 300 gier na Steamie. <laughs> <Ja> <laughs> dobra, ja ja powiem, wracając do, do samego Unravel. Bo my żeśmy odrali, jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o gameplay. Jak, jak się dra? Znaczy, ja mogę hmm. chyba się najbardziej wypowiedzieć, bo ja zrobiłem calaka. W sensie zrobiłem wszystko. O, oh. tak. No ja nie zrobiłem jeszcze. No, ja chciałem najpierw poznać historię do końca. A będę miał pewne zarzuty do historii, ale to za chwilkę nie je, ja wiem. Je, jeżeli o chce się przejść te levely i nie zginąć, to te levely są naprawdę piekielnie trudne. To się, może to nie jest y, poziom Orient Plain Forest. Nie wiem, jaki jest poziom no Orient Plain Forest, ale te, te levely są trudne. Naprawdę można tam zginąć masę razy. Trzeba Zaczy, no, ten, ten wymiar jest to. bardzo nietrwały. Jego zabija dokładnie wszystko. Tak, tak, Od wysokości poprzez jakieś zgniatanie. Tam też ptaszyska były. no Wszystko jest zagrożeniem tak naprawdę. Dla Nawet niego. bugi. Też. Bagi też go zabijają to od razu. No tak, to prawda. Jarny, jarny jest bardzo delikatny. Ale na co wyliczyliście, że co, że super trwały będzie stworek z włóczki? No właśnie. Tak, to, że to, będzie to się odbijał, on się w ogóle trzęsie z zimna tak fajnie. Tak. Bo on po powie o wiatrek, fajnie. O. Mi się bardzo, jeżeli no, tak. chodzi o Jarnego, bardzo mi się podoba to, że jak nawija się gdzieś włóczka, zaznacza i on idzie, to się czernie za nim sznureczek, a on się robi coraz chudszy. A to tak. jest właśnie przełocze, to też zauważyłam. Bo on tak ledwo, ledwo idzie, taki biedny jest. Tak, taki biedny i trzeba dojść do włóczki, dochodzi się, on się tak nawija na nowo i jest znowu ożywiony i jedziemy dalej. Bardzo znaczy, fajny pomysł. Jeżeli chodzi o samą postać, to stworzyli chyba najsłodszego bohatera gier platformowych w historii, mi się wydaje. No nie bez małysłu. przesady. nie, no no to nie... nie... Hmm. Kto był słodszy? Mario? Ten wąsar? Tak. No sorry. Hmm. Może Kirby prędzej, ten taki zjadawski. Przecież to mi się ej, wydaje, ej, ej, że mówisz... Yoshi. To mówisz o grach zupełnie innego typu i mówisz o... Ale nie, my, taki my mówimy o... o bohaterach, nie, nie, nie o, o grach. O bohaterze, no czy, czy Mario, no facet z wąsem, nie? Czy masz go porównywać <grym> do... Fonsa z Dominik, do ja, ja, ja, wiem, kto, ja, ja wiem kto jest w stanie wywalczyć dużo więcej na przykład takich uroczych emocji. Yoshi, i to jeszcze w tej wersji takiej właśnie włóczkowej. A jest taki... Jest włóczkowy Yoshi, no, sobie zobacz, włóczkowy Yoshi jest prześliczny i jeszcze ma do tego amibot, które jest w dwóch wersjach, takie małe Amibo i takie wielkie amibot, które kosztuje dwie stówy. Kurczę, niesamowite, wcisnąłeś Nintendo całe na biało, niesamowicie, jak to zrobiłeś. <laughs> Ha. Ja tu Szybko, mówiłem, to szybko. Ja, jeszcze chciałbym pochwalić napisy końcowe w Van Ravel. No po prostu one są, ta gra cała jest tak bardzo osobista i napisy końcowe też są tak bardzo osobiste mm -hmm. i bardzo no, strasznie generalne. właśnie chciałem o tym mówić Ale to mogę tak się wciąć, mi strasznie brakuje, że nie zlokalizowali Tych, tych mi, minimalistycznych Ilości tekstu No to jest słabe Nie jest po polsku jest Tak no. mało przecież tych stringów do tłumaczenia I tego nie zrobili, a wielka szkoda, bo Lepiej by się zrozumiało to wszystko, mi się wydaje, bo tam trochę jest takie, trochę poetycznie, tak troszeczkę, tak właśnie bardzo osobiście, jak to Hubert powiedział no, Najgorsze jest to, że no to tak. jest gra od jej jest z nas tego, że w Polsce polonizuje każdą tak. grę, bez wyjątku, każdą Tak, tak, tak, tak, się, no. właśnie, że z Indykiem sobie nie poradzili, no bo jednak Unravel to jest taka, gierka indyczana jednak jakby No nie to było. jest Indyk Jest, jest, jest, wydany to przez jest... dużego wydawca, jednak A wiecie no. co wam powiem? że ja zrobię subiektywny, następny odcinek subiektywny ranking uroczych bohaterów. Dobra. W wow. Bo Nie uważam, Dobry. że on jest najuroczszy. Nie, Nikt nie mówi całą grę, to fakt. Tylko, tak, tylko się trzęsie. No super. No to, to takie, wiecie, budzi współczucie, jak taki mokry kotek na tym, na dworze porzucony. Tak się burzy, trzęsie i jest najuroczszy. Dobra, a ja mam pytanie... no. Ja mam też jeszcze jedno pytanie do Unravel. Takie bardzo, bardzo ciekawe. Jak wam się podobały zadatki logiczne? Bo ich trochę jednak jest. To to jest na samym proste. początku są one dość proste, ale później... Znaczki są perfidnie porobione. Nie, znaczy są fajnie porobione. I, ale w ogóle te, te um, Zagadki logiczne nie są wcale takie trudne. Nie są, tylko że jeżeli zaczniesz kombinować, żeby właśnie nie zginąć... E, zużycie najmniej włóczki i jakieś takie dodatkowe rzeczy. Ale nie, to jest, to w tym momencie zaczyna to się To jest robić. bardzo przyjemne, bo tam się rozwiązując zagadkę logiczną, ty nie giniesz praktycznie. I możesz sobie tam przyjść i po prostu no, pobujać się tą włóczką, czy posprawdzać sobie, gdzie to, możesz wejść. możesz i tak się dalej, cofnąć, nie? nie? Możesz sobie cofnąć bezproblemowo. No, to jest bardzo przyjemne. Rozwiązywanie, rozwiązywanie zagadek. Chociaż końcówka tam dla mnie to była frustrująca dosyć, ale nie będę spoilował, bo może Diana zagra. To, no jest to na jest śniegu, stopy, tak? Jest, tak? Tak, tak, tak. No. mi to zaadzło za skórę, bo tam ta mechanika tego, tego wiąz wiązania supów jest troszeczkę zbagowana i czasami się robi to, co się nie chce zrobić. Coś tam przed woli mnie zdarza. A ja Także to przeszedłem wiąże... za pierwszym razem, musiałem nie zginąć tam. Ła, wow, imponujące. Wow. Ja to znaczy ja tam nie ginąłem, tylko się cofałem, to było frustrujące, ale... W ogóle taka gra jak to jest taka gra, która się nie przechodzi szybko. Mhm. I można się delektować każdą lokacją, bo to jest tak piękne, co się widzi. Jest, ma tyle mhm. szczegółików, że warto to powolutku sobie iść do przodu i zero pośpiechu. Ja w ogóle się tak, chłonąć historię przede wszystkim. Tak. To ja to w ogóle już napisałem ci twórcom Twita i przeprosiłem ich, że tak późno się zabrałem za tą grę. Już przeprosiłem ich. Bo ja to naprawdę kupiłem na premierę i dopiero teraz usiadłem, bo jakoś do, teraz pojawił się właściwy moment, to chyba była instalacja Forza Horizon 3, bo długo się ściągała i tak stwierdziłem, że, że to jest no, Każdy moment. powód jest dobry, każdy powód jest dobry. Ale to był ten powód, wiesz, bo taki tak byłem nachajpowany po polsku, że w ogóle nie mogłem, że tak powiem... Nie mógł spać, tego, więc rozpalę tak, ja tu widzę screenshoty, ludzie nagrywają filmiki, nie, filmików nie było, nie? Huber streamuje, Coż, w ogóle samo w sobie jest szokujące. On już gra, a ja, ja mam tam ile, 60%? Ja faktycznie do nocy pobierałem tą, tą Fordzę, grałem Van Ravela i potem zagrałem w to demo przez chwilę. Taki byłem nachajpowany, naprawdę. Strasznie. Ale dzięki temu ruszyłem tą gierkę, wreszcie. I no, przeprosiłem twórców. Dzisiaj. Ej, zawsze jednak mnie i na kupce wstydu, prawda? Właśnie. Tak, w ogóle ja mam szalony pomysł, żeby ją wycalakować, co mi się nie zdarza. Jeszcze żadnej gry nie wycalakowałem oprócz tego Dema w Fast and Furious to Chyba wszyscy to wycalakowali, którzy grali. No tak, bo to była łatwizna. Także no, jestem zachwycony. Ale teraz ja mogę powiedzieć? Ja tak powiem... Muzyka, nie powiedzi się muzyce. Ja odkryłem, że tą grę trzeba na słuchawkach smakować. Żadnych głośników w telewizorze. Słuchawki po prostu dają taką imersję piękną. Przepraszam, wczówkę że w ogóle szok. Jestem pod wielkim wrażeniem oprawy muzycznej. Ona jest równa w zasadzie może to nie jest poziom Ori znowu, którego mówiliśmy, o którym mówiliśmy, ale jest bardzo, bardzo blisko. Też dużo pietyzmu, specjalnie napisana i chyba kupię soundtrack, bo widziałem, że jest do tej gry soundtrack, bo nawet sprawdziłem, ja, to Kupisz? A sprawdziłeś, czy nie ma na Spotify? A jeszcze nie sprawdziłem. A może być, może bo, bo być. Ori, jakieś... Bo Ori posiada cała, Ale, cała... Tak, tak, a to nie jest reguła, że, że tak. Tada Ale sprawdzić. dobra, wady. Powiedzmy o wadach, bo jak chcę o wadach powiedzieć, bo już się rozpływamy, to, to że takie piękne... To gadaj bory. o wadach. Po pierwsze, m, największa wada moim zdaniem to to, że ta historia jest tak prowadzona w sposób m, taki trochę mało uporządkowany. Ja na przykład nie wiedziałem, dlaczego raptem pojawiła się lokacja zimowa. I stąd, i tak, że... No ja wiem, że to jest taka wędrówka tego stworka, tak, przez te przez różne emocje, tam od radości, do smutku i tak dalej, ale nie jest w ogóle, nie, nie ma wprowadzenia, dlaczego akurat teraz jest historia tam z tymi odpadami toksycznymi i, i tak dalej, tak? Nie jest powiedziane. Dlaczego mhm. akurat on tam trafił, nie ma, nie ma jakby łączników między poziomami, tylko jest wchodzenie w te zdjęcia z głównego tej lokacji typu hub, tak? I. Możesz w a czy chyba nie można w dowolnym znaczy ja, ja to dowolnym tak zinterpretowałem, że to są po prostu pewne momenty życia. I no, to ja, są. zupełnie oddzielone. Tak, no całkowicie oddzielone od siebie. To nie ma nic ze sobą wspólnego. Po prostu wskakujesz w pewien moment Święcie. życia i no. Mhm. A to może chodzi o tą poetyckość, właśnie, że, że tak samo jak teraz analizujecie to, że to może właśnie o to chodziło twórcom, żeby każdy mógł sobie dopisać. Połączenie między tymi rzeczami, bo faktycznie teraz Możemy. trochę analizę wiersza na polskim tutaj czuję. No trochę tak. No. Bo to jest tak. nie wiem, nie, nie, czy widziałaś menu główne, bo menu jest tak skonstruowane, że ten ludek sobie chodzi po domu. W ogóle ta, sa, cała historia mhm. część tego, że nam się pojawia w domu, właśnie z tej słynnej włóczki się tak ujawnia i tak naprawdę on wchodzi do zdjęć. Tak, to jest tak? historia, to pasuje, pewnej, tak? takiej starszej, e, starszej kobiety, tak? Tak, tak, tak, tak. W ogóle bardzo mało jest takich postaci w grze, tak naprawdę dwie. Przez całą grę takich z ludzi, tak, ludzkich postaci jest i ten, i ten ludek. Ale mi, to no może tak, żeby już podsumować to, mnie bardziej przeszkadzało to, że nie było wprowadzenia w dany poziom takiego jakiegoś, nie wiem, choćby kawałka tekstu, czy jakiegoś filmiku wstępnego, tylko już wejście płynnie w grę, tak, że na to przykład on otwiera jakieś. Chodziło. Że ty miałeś sobie dopowiedzieć to. Być może, tak, być że może zostawiają, tak. Że twórcy zostawili większe poletko na myślenie, analizę przez graczy. Bo tam jest taki wszystko album, musi wiedzieć jednym słowem mówiąc byli leniwi. Niekoniecznie. <laughs> jeżeli masz nie, wiersze, nie, nie, to ciekawe wiersze i one są pisane metaforami takimi ciężkimi, to też nie jest lenistwo, tylko zmuszanie no, no, no, innych ty, no, do tak, myślenia. Ale to są metafory, a tutaj po prostu zostawili puste, pustą przestrzeń. Ni nic nie. No w, tej, w tej w przestrzeni nie ma i ty masz sobie to powiedzieć to. Mm, tak. ja bym mogła tu znaleźć radość. Nie wiem, jak bardzo wielkie są te dziury. Ale słuchajcie, to była prosta rzecz, to by była, bo tam odkrywasz stopniowo album, to żaden spoiler, tak? Generalnie on jak przechodzi kolejne lokacje, to odkrywamy zdjęcia w tym albumie i kawałeczek tekstu. I dużo by mi dało na przykład, gdyby ten tekst, który był w albumie, był na początku poziomu. Żeby pojawiła się ta książka, ten album, i to się pojawiało. To było takie asynchroniczne, że ja wchodziłem w dany poziom i później wracałem do albumu, byłem ciekawy, byłem ciekawy, jakby tła, tak? Co właśnie, jakbyś ty... dostał ten, y, wszystko na talerzu, to nie wiem, czy to by tak znaczy, było ciekawe, ty... że o, ty... wszystko za jasno, zbyt oczywiste, podali twórcy, w ogóle się nie wysilili, nie sprawili tajemnicy, nic. Eee, ty odkrywałeś te zdjęcia w ramach postępu w tych etapach. Tam były te zdjęcia. Tak, tak, ja wiem o tym. Wiem, wiem, wiem, że były. Znaczy to w te wspomnienia, tak, które on tak, zbierał tak, sobie. Tak, no, tak, te, te, te zdjęcie w albumie. Znaczy właśnie, bo tak, tego nie można w kategoriach wady jakieś tam, tylko to jest to jak moje osobiste odczucie, jakbym to widział inaczej ja bym się bardziej w to wczuł i pewnie bym na premierę wtedy to ograł. Mnie to trochę to odrzuciło, pamiętam. Właśnie tak się zastanawiam, dlaczego ja przestałem w to grać. I to chyba było właśnie to, że to było takie nieuporządkowane dla mnie, a od początku myślałem, że to będzie taka wędrówka tego stworka, tak, od podstaw, że on zaczyna jakąś podróż, pokonuje pewien, pewien, pewne etapy, przechodzi pewne etapy i do pewnego końca zmierza, tak, a to jest jednak trochę takie podzielone, bo nawet da się chyba w te poziomy wchodzić w różne kolejności, prawda? Nie trzeba przechodzić one się nie odblokowują chyba kolejne, nie pamiętam tej. Osoby. E, to jest tak, że musisz je odblokować, a jak je odblokujesz wszystkie, no to będziesz mógł sobie w nie wchodzić jak. No, chcesz po prostu. Czyli jest pewna kolejność narzucona, czyli widzisz tak, jednak tak, jest tak. kolejność im i znaczy, bra nie, o, mi brakowało to, tych łczek. To są pewne momenty życia od najmłodszych lat do najstarszych, tak? To jest jakby no tak. Rok, mhm. no, latami, tak. Ale mi było trudno zrozumieć dokładnie, kto jest kto tam dalej, tak? Nawet to nie jest wszystko powiedziane. Może oczekiwałem zbyt dos dos takiego dosłownego, tak? Opowiedzenia historii. Chciałem za bardzo, za wielkiej każualizacji. <laughs> no, nie, nie, nie tym razem, nie tym razem. A no jeżeli to mechanika, da... to chciałem jeszcze się mechanice powiedzieć A, krótko. No, no mechanika, no, to nie jest na pewno Ori. To nie jest ta jakość, Oj, ale dla tej gry... Dla tempa pokonywania, przechodzenia tych historii, dla rozkoszowania się widokami. Yy, I jest na swój sposób innowacyjna. Mm -hmm. Żadnych że tak nie było, że można było yy, jakby samym siebie plątać i, i uzyskiwać jakieś yy, rozwiązania puzli, tak? To Bujać się raz. na sobie. No, no właściwie Z tak, albo mieć las, które nie wiadomo, skąd się gdzieś tam rozwijać. <laughs> Las ojej, ojej, ojej, jak bardzo żeśmy popłynęli bardzo. ale gra jest cudowna i warto ją zobaczyć w ogóle nawet po czasie i warto przeprosić twórców Tak, jeżeli ktoś tak, to nie grał to, to on, on grał. Tak, jest w jej access dostęp jest kosztuje access, 15 zł 15, 15 zł i macie grę no bo tak naprawdę ile to jest 7 godzin miesiąc się przejdzie a na EA luzie a jej access kosztuje 15 zł miesięcznie więc jeden miesiąc Wystarasz? wystarczy tak Teraz to w ogóle no nie tak, ma żadnego argumentu, że w to tak, nie zagrać. O, Ej, ja właśnie szana. czuję taki kijek, że mi tak wbijacie pod żebra, że weź, no wy zagraj, no zagraj. <śmiech> Zabierz, <śmiech> na I BTS naprawdę czuję, i... To, czuję tę presję, czuję tą presję, <śmiech> ale i tak mam nic nie obiecać, bo nie mam czasu. I tyle, jak jest na Steamie, I tyle, jak jest na Steamie Huberta. <śmiech> Znaczy wam się boję zaglądać na tę listę, Huberta? tak jest tak Steamie... lista Schindlera, to lista Huberta. Ja nadal ale to jest mega mówię, dobra że lista. na Steamie nie ma mody na Achievementy. Na... Achievementy na Steamie nie istnieją. To znaczy istnieją, ale nikt ich nie zbiera. Ludzie zbierają gry na Steamie. Nieważne, czy są z Bundle, czy są z Allegro, czy tak. są nówki. Ludzie po prostu zbierają gry i kolekcjonują gry. I... Ile można Nie tylko gry, tak? ale także odznaki się zbiera. Od... No tak, ale no. odznaki to też mało kto. Ma jakąś taką, wiesz... Większy prestiż daje ilość gierów. No. Im masz więcej gier, tym masz większy prestiż. Tak samo na Xboxie im masz więcej achievementów, im masz więcej tych, tak. e, tych Microsoft Pointów. Dajmy skoro. Tak, skoro, skoro tam masz większy prestiż. Ale słuchajcie, tu wchodzimy na taki inny problem Steama, że te achievementy, one nie są sensowne. One są... Znaczy nie ma czegoś takiego, co zamyka no, te achievementy. Bo nikt ich nie zbiera, zbiera każdy no. No właśnie no. nie ma tej klamy, która ci daje taką satysfakcję, że słuchaj, wytrzaskałeś tyle i tyle achievementów, masz tą platynę, kurczę, dumanie. Ja no co to znaczy na, na profilu czy możesz sobie calaku, oznaczyć nie? twoje największe achievementy, tak? I to wszystko. No, inny hmm. sposób właśnie z achievementami. Zresztą gdy na Steam są tak tanie w bandlach we wszystkim, że to wcale się nie wie, że taka jest forma zbierania. No ale to jest temat na inny, inny moment, że tak powiem. Tak. tak. tak. Możemy o tym szczerze pomówić, bo to w ogóle temat achievementów no, jest no, ciekawy. To... Możemy. Jeżeli ktoś chce usłyszeć, jak ja dram, jeżeli chodzi o achievementy, to w którymś podcaście żeśmy tutaj e, opowiadali tak, o obranie... już mieliśmy taki temat. To mi... jeden, jeden był taki no, temat. No, na no, na, nie na było, pewno, nie na miał, pewno na ja jeżeli ktoś powiedzieć. słyszał dawno, dawno temu e, z Jackiem Taletą, który też był u nas, u nas w podcaście i właśnie Krystianem i Krystianem Kenderem nagrywaliśmy bezimiennego na temat... E, Jacek, właśnie z... podcast nowy. Jacek, jak tego słyszysz... Jacek. <śmiech> Jacek, Jacek dobra, żarcik, mów, Piotrek, mów więc jeżeli ktoś chce usłyszeć jak ja postrzegam dokładnie, czy w momencie i tak dalej, to już nie pamiętam podlinkuję go dokładnie w opisie naszego odcinka ja to ja Są w pamięci, kiedy to było o tym mowa. Także wiecie, już mamy taki... Bo, podlinkuję lore. oba. I, i nasz, i, i ten z bezimiennego. O wam powiem, powiem odkryłem w ogóle skąd pochodzi słowo lore w ogóle. Mistrzostwo świata. <laughs> Od folklor. Łaha. Znaczy nie, śmieszne, To jest fajna ciekawostka, muszę przyznać. Ale to nie hmm. wiem, czy tak jest. ale Bardzo mi pasuje, bo tak ostatnio tłumaczyłem komuś jeszcze po angielsku, czym jest lore. Na weselu hmm. zresztą to było. o, o. o. Hmm. No. ciężki temat wytłumaczyć komuś co do takiego, nie? Dobra, słuchajcie, dzisiaj mamy poniedziałek, nie, wtorek, przepraszam, wtorek, 20, 20 września. U, I... i wyjdziemy w piątek, teraz już muszę to zmontować do piątku. Ja, tak. Czy też nawiązać do tego, że mi się zlewają nie tygodnie po kupedni konie, nie, czy jeszcze chcę, inny temat? Nie, chcę, chcę, chcę <laughs> przejść do tego, że... Dzisiaj wyszedł drugi epizod Batmana. No ja, od time a, time". a, a, a, a, do Batmana tego. Oj, z... będzie jechando, już to słyszę. Tak. Doczuwam energię. I teraz energię. Wste, nie będę spoilerował, co się w nim dzieje. Dokładnie, bo to są gry od tam się to historia. Tylko, że no ja pierdzielę. O matko, teraz razu. <laughs> Serio. Tak nie, <laughs> nie, ja od razu z drugiej rury, bo nie chcę, nie chcę za długo o tym gadać, no bo to jest to drugi epizod Myślę, że każdy z epizodów, coś tam, jeżeli coś się będzie zmienić, to będę tutaj go opisywał, a jak już wszystko się skończy, to, to wtedy to jakby całość ocenię, bo w ten sposób będzie najlepiej. Ale jeżeli chodzi na, nadal na temat działania tej gry, to ja mam masę, masę problemów, w sensie, dlaczego to tak działa, że ciągle które są... Te głupie skoki klate przeskakiwania i w ogóle... Okej, okay, działa to lepiej niż dział Tales from Borderlands, czy, czy Walking Dead, czy Wolf of Us. Działa to naprawdę dużo lepiej, bo to widać, ale wciąż widać, jak przeskakuje się ze sceny do sceny. Wciąż jak się uruchamia yy, taki quick time event, to wciąż jest zatrzymanie takiej tej całej akcji i to wygląda bardzo, bardzo źle. Ale Piotrek, nikt tego nie rozumie w ogóle. To jest jakiś fenomen gra, gier tych. Piotr, ja cię nie wiem. Ja zdążyłem się na, tym, na ten temat wypowiedzieć. Ja grałem we wszystkie gry na pc i one działają bardzo dobrze. Ja nie miałem one jakiegoś. one działają beznadziejnie PC na pc jeżeli grałeś w rekomendowanych. Oczywiście, że nie, Ja nie miałem jakiegoś fantastycznego pc -t. Powiem ci więcej, ja grałem na Macu, na bootcampie i to działało dobrze. Nie wiem, ja grałem na swoim PC a ja jeszcze miałem i, te, i The Walking Dead działało beznadziejnie. Ja grałem i w The Walking Dead, i The Wolf Among Us. Nie wiem, w... nie wiem sk skąd się to bierze, Dry od Telltale nie działają dobrze te, ani na PC, ani na, na, PC na z mojej na doświadczenia. Na PC działają bardzo, bardzo dobrze. To widzisz. Ja na PC miałem bardzo złe wspomnienia i widzę, że to samo się dzieje na, na, na konsolach. Niestety jest to dość ciekawy fenomen, no bo, kurczę, robią świetna historia, nie mogą sobie poradzić z silnikiem, tym bardziej, że Batman jest ponad pierwszą grą na jakimś nowym silniku. No właśnie, widać to w ogóle? Hmm. Nie. Ale nie, ja nie mówię tutaj o, o klatkach, Piotrek, Ja nie mówię tutaj, nie. O, klatkach, ja nie mówię tutaj nie. o klatkach, ja mówię tutaj o na przykład e, tym, że coś się zmieniło w środku w grze, albo. Nie, albo grafika też nie. Nie. nie. Okay. Wciąż, masz shading, tak. w, wciąż masz cel shading, wciąż masz użycie w ogóle tych samych trików graficznych, tak jak były w poprzednich. Bardzo podobne menu. E, no w stosunku takie samo, jest tam, z w poprzednich gier, więc ja nie wiem, co tu się zmieniło pod spodem. Działa to nadal źle. A w samym epizodzie drugim to już w ogóle mam jedną wielką... No, jestem smutny z tego powodu, no bo jest pewien moment w którym oglądamy w jakby w cudzysłowie film w grze, tak? czyli postacie no i jest to film, gdzie mamy modele 3D i wszystko super ja rozumiem, że to jest dawny film i tak dalej no i wyobraźcie sobie że jest pięć postaci z czego cztery postacie to są takie modele poligonowe, takie wiecie lata 90, nie? jak wyglądały placuszki, nie? Wiecie, jak wyglądały wtedy modele. No, Virtua Fighter 2. No, o, Virtua tak. Fighter 2, to jest dobre tak, porównanie. A pośrodku niż na tym poligon. filmiku jest... E, nie z postaci, ten ma model w ogóle HD4 ta, i w ogóle wiecie, cell shading i to widać, nie? Kurde, modli zrobić to albo w taki sposób, żeby te wszystkie modele były i że to było widać, że wiecie, bo to jest stare, to dlatego bla bla bla, albo zrobić wszystko ładnie w HD, a nie, że kurde jedną no, postać, co zrobiliśmy lepiej, to tam wsadzimy. To wygląda naprawdę źle. Jak wam poka pokazałbym dokładnie, o którą scenę chodzi, to to też byście się zastanawiali, co to się właśnie stało. Może szukali mocy, no nie? Może szukaj optymalizacji w ten sposób. Tak, aha. A ja chciałem tu wcisnąć. Ja, ja, myśli, ja wiem, dlaczego ci gra chodziła kiepsko na pc -cie. Ja wiem, dlaczego. No? Bo, bo nie trzeba było odpalać na Pentium Stono Po prostu. Aaaa! mam cię! Nawet nie, nawet nie tam, wiecie. Bez MMX-a jeszcze. tak jak ja grałem na AMD. na chodzkę ma AMD i to dobrze chodziło. K5, AMD K5, Huber, tak? Nie, no, no trochę Puch, na K6. K6. No K6. <laughs> Troszkę jednak, nie wiem, ja, ja, wiem, nie wiem ja, ja wiem, że przynajmniej mam takie swoje doświadczenie. Można sprawdzić na tej swojej starej jeszcze i piątce gdzieś tam go wyciągnąć tego, A, co że właśnie, tutaj to odpali. Może Diana, może Diana coś odpali. Przecież Diana ma moje gry od tej Diana, halo. No, no mam, mam. No. A grałeś w ogóle w jakąś? Nie. Zagraj w The no, Among Us to jest, pie, pie, to jest po prostu perełka To no kończymy nagrywać I ty mi przypominasz, że zaczynam ściągać Bo chyba mam na jakieś miejsce na dysku na No no to fantastycznie o, ja dobrze, Już myślałem, że Dianie trzeba zapłacić, żeby zagrała bo Już myślałem, że musimy się zrzucić A co, zważacie coś takiego? Abonament, <laughs> <Patronite, laughs> tak? Abonament Diana, Diana tak? gdzie zbierać abonament za granie mam nazwę? Ej. Diana Knight Może być? <laughs> Diana, Diana, Diana ma nawet piękne. moją grę, widzisz. Nie musisz nic nie kupować, Diana. Możesz ode mnie ściągnąć. Ja, a, to, a wciągniesz mi do tak do 32 growe. godzin? Diana, nie, wyszysz... wy dostarczacie mi materiał, przepraszam, tutaj prawdziwe medialne rzeczy wchodzą, wy dostarczycie mi materiał, dla, który ja powinnam to obrabiać to, i to, mówić o nim. Właśnie. Tak, tak, tak. A gdzie te targety? Zasięgi. Mm. Właśnie. Ale tak. wracając jeszcze szybko do Batmana te, te, tego epizodu drugiego. Sama historia wciąż czelni się fajnie. Jeżeli ktoś gra, to wie, o czym mówię. E, z, mam, o, jest jeszcze jedna rzecz. Wybory moralne są tak dziwne, że ja nie tu mam... po cholera, one tam w ogóle są. Czy jest sarkazum? Może mogłoby ich nie być. I serio, tam tych wyborów moralnych... Mogłoby równie dobrze nie być. Serio. No może się ale... cieszyć odlądając to, po prostu. No, ale tak działają gra no. tak, to, to, to, nie, to bo działają. jeszcze w The Walking Dead czy w Wolf Among Us, czułem w jakiś sposób, że to jakiś tam wpływa bardziej na, na to, co się dzieje, nie? Mhm. W Batmanie tego totalnie nie czuć. Są tak dziwne te wybory, że się zastanawiasz, po co one są. Chcesz kawę czy Chcesz herbatę kawę, to i te, chcę, wiesz, to po prawej kawa, po, po lewej herbata i masz jeszcze, wiesz, pięć sekund na wybór. Hmm. Kawa, herbata i piwo, no nie, i krawcik tak. No, no w coś w tym rodzaju, więc. Ale wiesz, tak, że paradoksalnie to zachęcasz do tej gry. Ciebie? Tak? No, no zaciekawiłeś mnie, zwłaszcza tym różnicą w jakości modeli. Znaczy ja w ogóle Zmetyka muszę przysiąść, przysiąść tak. do Kier od Taylor, bo ostatnie ja, trzy. ja Wilka nie, nie przeszedłem. Ostatnie nawet, nie, trzy na, na gry zaniedbałem, bo jestem strasznym fanem w ogóle. No, nie, tej ja nie mam historii. Ja, ja przeszedłem wszystko, nie? Więc mogę się wypowiedzieć, bo uwielbiłem gry od tej też, pomimo tego, że działają jak działają, więc mogę je hejtować przy okazji. Ja też, ja, a, ja też uwielbiam. Piotrek, a Piotryka, powiedz się zapłaciłeś za tą grę? Sz jeżeli dobrze pamiętam, to kupiłem Season Passa za stówę i sama ten pierwszy epizod był za 20 zł. No To też był dyskutowany szeroko temat, że te gry są dosyć drogie od tej i tej. W sumie. Tak, ale one szybko tracą na jakości. Ja niestety jestem, to jest wada TLT, czyli jeżeli jesteś fanem i chcesz to zadrać na premierze i mieć od razu wszystkie To płacisz, tam, za, zboże, te, no. to tak. płacisz a, za zboże. A jak już wyjdą te wszystkie fanem. epizody, to są tragicznie tanie. To są tradycyjnie tanie, tak. Tak, typu 7 to... zł za epizod, no tak wychodzi. Tak, tak jest. Mm -hmm. Bardzo dziwną, oni dzisiaj, mają politykę odgrania od sprzedaży, tak, tej. No, ma, mają dziwną. Mają dziwną. Dobrze w pudełkach tego nie występują, na przykład byłaby jest. za 5 zł, no nie? Jest, co no, ciekawe, to... Batman tak? jeszcze nie wyszedł wow. w całości, a jest w pudełku i w pudełku, uwaga, zawiera pierwszy epizod na płycie i season pass. Season I bardzo dobrze, mi się podoba taka dystrybucja. Ale zaraz, zaraz, a reszta gry? Aha, wy, no, wydaje się. W Season wydaje się. W Season w odcinkach. <laughs> Zapomniałem, że tak to jest. Zawsze kupowałem w całości te gry, przyznaję. No, bo tak jest najlepiej. Jeżeli ktoś się nie jest jakimś fanem wielkim, to tak po prostu lubi sobie to podrać, to, to lepiej to mieć w całości. Ja jestem niestety fanem i czekam ciągle na następne odcinki. A wiesz, jaki jest paradoks z tym wydajnością? Tak mi się teraz skojarzyło. Jak nie miałem iPhone'a, to w ogóle grałem w y chyba ten pierwszy epizod na iPhoneie jeszcze. I ta gra chodziła dobrze? Dobrze chodziła? Tak, mój, tak, na iPadzie na... też działa dobrze, a, bo a grałem, na iPadzie działa a dobrze, na, wiem. Na, na tym, na a grałem ma... na, na iPadzie Mini 2 i <śmiech> też działa genialnie. Nadal. Jak to możliwe? To jest wszystko na opak. No jest, jest. Czyli, czyli, A może to jest silnik pod mobilki robiony, po prostu i portowany na duże konsole. Kto wie, to wszystko jest możliwe, naprawdę. <śmiech> Się no no się by wyszło i byłoby, lepiej wychodziło, by nie było, na katastrofa. moim HTC One The Wolf Among Us działał dobrze, na HTC One. Starym, starusieńkim, m aż, aż mam ochotę sprawdzić i zainstalować sobie Steama na Malinie i sprawdzić, jak to działa na Linuxie. Na, na Malince. Na Linuxie? A bo są, ja no, sprawdzę, tak. znaczy ja muszę coś wrzucić od tej telila, teraz już począłam się zobligowana do ogrania czegokolwiek, więc... No, taki był cel. Masz Dzięki. pada, będzie ci wygodnie. Dzięki. Wię więcej, więcej kików żebra, naprawdę. Masz Unravel, Teraz Telltale. No no, kubka wstydrośnie. Trzeba grać. Już nie będzie cały czas Binding of Isaac. No jak no to właśnie. nie będzie. No nie będzie. <głos> Przestanie się... Przestanie się ruszać postać utknie w jednym kącie no. i koniec. O to, o, właśnie, gdzieś tam na jednym poziomie w piwnicy. Dziękuję. Tak. <głos> założycie mi tą blokadę na płytę główną, tak? Tak. Nie, założymy ci blakadę na Binding of Isaac. Nie można. Nie można odciąć się od Isaaca. Ja mam, Diana, ja mam Właśnie. dostęp do twojego konta. Mam podpięte cały czas. Jak ja będę grał w Isaaca, to ty nie możesz grać w Isaaca. Nie widzę Hubert specjalnie po to. Hubert specjalnie wyciągnie jakiegoś starego kompa i odpali Binding of Isaac i będzie w niego grał. Huberk nie, Hubert dostanie komunikat, że za 5 minut ma, mu się wyłączy Isaac. To tak nie działa. Nie, nie, nie, nie, nie, to tak nie działa. To właśnie Hubert mam niski priorytet. No wiem, wiem. Ha! Ale to ha. jest dobry, no. zaliczamy jako dobrą próbę. Ale wypadek miałam przez to. Nie wolno mi tak stresować. Co ci nie stało? To nie upadł by, ten by, by o To nie jest na kłopie tak? Ale przyjmijmy, że to był on. Właśnie upadł, nie. bo już nie chce żeby w niego grać. Ej, bo nie pozwalacie mi człowiekowi pasji, nie? Piotrek, Batman, następny. A to jest uzależnienie, Diana, to jest... Ja <grym> nie wiem, czy to nie ma jakiejś terapii na to, żeby tak się oduczyć? Przepraszam, no prowadzący, jest... proszę ogarnąć towarzystwo. Właśnie. No, bo gadają Piotrek. i nie, nie jestem w stanie zrobić... A to jest podcast, to się gada. To się, to się gada. Ej, Ej, patrz, to ja teraz się zrobię, uwala, uwala, zrobię hmm. płynne przejście. Zrobię płynne przejście. Jest sobie Batman od Telltale. Nie? I to jest na podstawie komiksów. I uwaga, uwaga, mamy wielką kolekcję komiksów DC wychodzącą I pierwsze dwa numery to jest Batman hash, Jeden z najlepszych komiksów od pani ever. Hmm, ja bym tak nie powiedział, ale okej okay. Nie no, jeden z lepszych A jeden z lepszych, tak, tak ale nie najlepszy. Nie, nie, nie najlepszy bo dla mnie najlepsze to Killing joke, ale to jest inna sprawa. Ja nie smuć, ci, co, nie smuć się, nie Ostatnio czytałem killing joke i o, on oh. był dobry. On... Nawet te, których jeszcze nie mam, bo wszyscy mi kupują, bo ja nie mogę tego znaleźć. <ścoughs> wszyscy zbierają kolece Dominita, wyobrażacie sobie? ja Tak, tak naprawdę wszyscy, Hubert, czyli ja. Hubert, żeby było jasne, ja poproszę wywietrzone. Wywietrzone. Znaczy, <ścoughs> tak się mówiliśmy. Właśnie, Dominik, czy tobie kupić na premierę? Bo u mnie w kiosku są, ale tylko na premierę. A widzisz. Dominicie, to, coś to te, te dwa numery twoje mam. No, bo potem. I one są wy wywietrzone, tak? <śmiech> nie, no, nie otwarte. <śmiech> wiesz Ej, no, co musisz otworzyć, ci zostawić. To. Mam ci je otworzyć i wywietrzeć. <śmiech> Słyszałem, że brzydko pachną, tak mówiliście poprzednio. No to dlatego, wiesz, co, ja uważam, że te pierwsze tam trzy numery, czy tam ileś, to jak to... one pachną, trzeba tego samemu doświadczyć. Dobrze, dobrze, to zachowaj dla mnie jednak te, te atrakcje, <głos> mnie otwieraj, no, nie otwieraj. No, ja mówię serio, bo byłem w szoku, jak otworzyłem te komiksy i jak one pachną. Później otwiera się Harley Quinn, która w pięknym wydaniu, otwiera się i mówisz, o Jezu, jak to ładnie tak. pachnie, nie? I otwiera się takie, co to studoła? To To źle nie dobrze. pachnie. Ja zrobię, ja zrobię recenzję tego zapachu. Je, czuję się zobligowany. Do tego. No i ja na początku mówiłem na podcaście Piotrek mi nie chciał wierzyć, ale potem sam poczuł i... Tak, to jest Masatra. Ma, masatra. Dobra, to znaczy jak już wystoją ta, i wyleżą i wywietrzeją, jak to, to Dominic powiedział, to już jest lepiej. To, to, to naprawdę jest tutaj, okay, ale początek jest straszny. Batman Hash. Dobra, jeszcze mamy coś z gireczek ja, ja, tym, ja nie, tym czy ta, o tym... Ba nie Batman Hash Batman teraz. Has. No jeżeli... Te, to mi się. Y teraz jak tego słuchacie, to już jest trzeci numer w KGDC. To jest Czyli Green Arrow. Green Arrow, Green Arrow Tak, to już też wydane zostało po polsku i też bardzo dawno temu i też przez długi czas w ogóle tego nie było na rynku. Więc... Wszystko też. No tak, no bo Batman, z Batman Hashem było dokładnie to samo. Było dokładnie to Był samo. Był wydany kiedyś, kiedyś, kiedyś. Na aukcjach były ceny plus 200 złotych i nie mogłeś tego nigdzie dostać. Tak. Dokładnie tak. Ale to samo, tak? Za dwie stówki? To, co teraz tak. wyszło, tak. Tak, tylko w innym nie. wydaniu. Tak, wiesz, wiesz, jak nie ma, y, nie ma nic na rynku, a masz jedyny egzemplarz, który chcesz sprzedać, no to nie będziesz tego sprzedało po 20 zł, Halo. Nie na tym polega kolekcjonerskie zbieranie, tak, tak takich rzeczy. No. Prawa rynku. Dokładnie. Brutalnie prawa rynku, wiem. wiem Więc wiem. Teraz... Znaczy, jestem ciekaw Wiel... tego miksu przez was. Hmm? Batman-Hash tak, jest... mnie do ostateczności. Będę jeszcze komiksy czytał, to już w ogóle świat się skończy. Ja dużo Batmana nie czytałem, ale to jest to jest naprawdę w porządku komiks. No, ja trochę się naczytałem. Jest, jest naprawdę jeden z lepszych komiksów. Hash bardzo fajnie się czyta. Tym bardziej w ten sposób właśnie podzielony na części jest, jest super. Mm. Bo... A wiecie, czym ja się jaram? Ja się jaram obwolutami. Obywatami. że one stworzą Czyli... taki ładny obrazek A to. <grym> Ale to mnie motywuje, tak. żeby w to się bawić. <grym> tak, tylko to, to też zostało tam jakoś dziwacznie podzielone, bo ludzie już narzekają, że są złe troszkę. Znaczy, no co, wiesz to? Co? Ja mam jedno, jeden problem z tą obywatą, to jeżeli już przy tym jesteśmy. To na przykład sam osobiście uważam, że jeżeli wydają, chcą wydawać w taki sposób, że pojawiają się bohaterowie, to powinno być tak, że jeżeli pojawia się, składa się Batman, to są to komiksy z Batmanem. No miałoby to ręce nogi, a nie że. Ja mam... na, na, nie, na dole masz y, takiego tego. Ja wiem, że jest logo, ale ono jest tak cholernie małe, że to głowa ale. mała. Nie mówiąc też o tym, że na rogu w pierwszej części jest duże logo DC, no, a w wiesz, dlaczego to jest, tak w podzielone? jest mniejsze. Wiesz, dlaczego to jest tak podzielone? Yy, ponieważ jakbyś miał tylko Batmany na początku, to potem nikt by nie, nie kupował innych części. Naprawdę. Wszyscy by kupili tylko Batmany. Nie wiem. Znaczy, no nie jest... wszyscy ci, którzy się robią Batmanem, tak? A jeżeli chcesz mieć tą mm. obwalutę całą, yy, to musisz kupić wszystko. Poza tym. Nie wiem, nie widzę logę, sensu. W sensie, tak, tak, ja bym, z logiem DC ja jest fuck. Up. W, wolał, wolałbym logiczny sens, bo i tak kupił wszystko. No tak, ale no to ty jesteś tak. I ja. E, a z logiem DC jest fuck up, rzeczywiście. Jest, na jednym to jest mniejsze, na drugim jest większe i domyślałeś się o co chodzi. Nie widzieliście w takim razie reedycji magii miecza. Każda okładka jest inna. Innej wysokości. Na innym papierze. <laughs> Może być na naprawdę gorzej. Ja wam Ty zrobię zdjęcie tylko. Oni szukają dziody w całym w tym momencie. Ale naprawdę każdy magia i miecz to jest taki malutki format i to jest w ogóle kwartalnik, więc one mają dużo czasu, żeby w tej samej drukarni wydrukować. Nie wiem o co tam chodzi. Każda, każdy numer, ja miałem, miałem prenumeratę na cztery każdy inny z innej parafii. To w ogóle. Szukają szok. swoje drogi. Szukają no. rozmiaru. To jest w ogóle niesamowite, a to ja na to się składałem, bo wiecie, crowdfunding to jestem, ja to jest jakby synonim. Ja jestem synonim <grym> crowdfunding. Ja to jestem crowdfundingiem. <grym> jego osobieniem. I naiwności crowdfundingowej wideframie. Dobra, e, czekamy na Green Row 3. Boże Green Row 1, Tom trzeci WKDC. E, tak. A to będzie z tej serii, no tak, nie? Żeby tak, to, to jasne, będzie dalej. Bo... To będzie ta sama, ta waluta. Musicie czy... mówić o tym. Ta sama kolekcja, tak, ta sama kolekcja. Matko, no, ja się tych wszystkich bohaterów poznam, tak niechcący? Tak. E, tak, poznasz wszystkich bohaterów. I, i jeszcze e... dodatkowo poznasz ich pierwsze historie, bo dostajemy pierwszy zeszyt, no pierwsze zeszyty. W ogóle dostajesz stare zeszyty, takie w, na samym końcu całego tomiku. No, Jest parę kartek, tak. które nie, są nie, nie. starym komiksem, detective Comics, czy e, jeden z pierwszych takich komiksów w ogóle. No. Zdaniem oczywiście bohaterem. są wprowadzenia do historii. To jest dla nowych czytelników ogólnie. tak jak na przykład Diana. Ja to, to jest dla ciebie, Diana. To też właśnie wiesz, Dominik, ty kupisz, ja pożyczę i obydwoje jeszcze zostaniemy fanami komiksów. Tak. Ale przynajmniej jednego cyklu z ładną tą, ładną grafiką, jak się wszystkie już skompletuje. Dominik, to, je, to jest też dla mnie, no bo ja, ja też jakby nie jestem w DC, ani nie jestem w Marvelu tak bardzo, bo ja się strasznie boję tych komiksów właśnie za to, że <laughs> Znaczy ja, za ja za ja to, że to jest to bardzo duży świat. To jest dla mnie za duży świat, żeby to ogarnąć. W, no. wszedłem to, w to i kupując Batmana, tego pierwszego Snydera i od razu wyszedłem. I zacząłem zbierać komiksy Vertigo tylko, bo to są zamknięte historie, nie muszę nic znać. No tak, tak, to, tak, to jest, tak, tak. I tak, tak, to jest tak taki że nie? Start. No tylko ja jestem szalony i ten... Ja strasznie się cieszę, że tak wspieracie nas tutaj Właśnie wydwaj takich Lamerów komiksowych No wiesz Dominik, trzeba ci nie pożyczyć To jest dobre Patrz, pokazują nam właściwie wądzogę Dokładnie, nas. wiecie, ewangelista komiksowy Marvel nie? też jest <grym> super Nie słuchajcie <grym> Piotra czy Marvel mnie nigdy nie kręcił, ale już mówiłam o tym setki razy, Spider-Man jest super, w ogóle miałem o nim mówić, ale... Hubert, Hubert, ja już wiem, że Batman to nie jest Marvel. To już jest Tak. Brawo. Początego. Ja czekam dalej na ten wielki plakat, który, o którym rozmawiamy Ja to zaprojektuję. Ja Także ci, go ci są z DC, ci są z Marvela. Ja, ja cię jeszcze zrobię takie drzewki analogiczne. To Kto z kim, kiedy. To wyjdzie coś takiego jak z mody na sukces, coś czuję. Ale okej, okay, okej, okay, tak, tak. Wyjdzie, wyjdzie. <laughs> taki pajączek. Pajączek Taki Spider-Man mały. Z Marvela. Niech Hubert dobrze tak, mówię? Spider-Man jest A, z Marvela. Jest... Dobrze. Bo, nadal... O, z o, nadal nie oglądałeś Civil War. <laughs> Nie, tak. A już wyszła wojna bohaterów. Nie, nie widziałem. To też, nie jest wojna e, bohaterów. Tak to, to nie zrobić. jest wojna bohaterów. Nie widziałem też Deadpoola. Diana była świadkiem, jak kupowałem. A widziałeś już go? Nie. <laughs> Ale to jest, wiesz, Deadpool to jest w ogóle inna, inna para to jest, to, taka, to jest oddzielna historia. Dlatego tak super się bawiłam na nim tak, i, i nie i miałam takich, wiecie, lukw oblaznych. Właśnie jestem... No to wszystko przez Sherlocka, no. Muszę go dooglądać. W ogóle dzisiaj pykła informacja, tak, na szybko powiem, że Legion Samobójców prze, przewyższył liczbą oglądających w Polsce Deadpoola. I Ale to sobie? jest jeden z naj. To jest jest teraz najbardziej oglądanym filmem w kinach w Polsce. A wiesz z, czemu? Da, da, czemu? Da, Widziałeś to, co jest teraz w kinach aktualnie? Inne filmy? Tak, ja widziałem. Ja widziałem. Polecam British Jones. Najbardziej oglądany ever. A, I tak uważam, że ten. jest straszna bieda. Znaczy teraz już jest lepiej, bo tam jak, zosta jak zostałem kotem, czy coś takiego, czy sekretarzy tak, życia zwierzaków wchodzą. Wejdzie... Tak, więc tak. życie za chwilę wejdzie sekretna zostałem kotem. Tak. To było I jest straszliwy sezon trafił ten Legion Samobójców. Mhm. Epoka lodowcowa i Legion Samobójców w kinie nic więcej ciekawego. Tak, ciekawa. ale na, na przykład no. Wojna Bohaterów, Civil War, Wojna Bohaterów ma, miało 500 tysięcy. I to właśnie może być przez to, że ludzie się boją na to iść, właśnie jak Dominik. Dominik w ogóle nie zna świata Marvela i no boi się na to iść. Ja musiałem przekonywać kolegów, że warto iść jednak do doktora Strange'a, bo on nie będzie przypisany do, nie będzie, będzie jakby z tak, świeżym startem, tak? Hubert właśnie te oryginy, jak to powiedzieć? postacie początki? Początki. Po, po, już, początki postaci, tak. Początki postaci, to łatwiej jest na to pójść, niż pójść na to, gdzie już się tłuką te postacie wykreowane, ale, przedstawione, tak, skonstruowane ale, w taki no, na przykład tutaj spider Spiderman też będzie originem, a będzie w tym samym świecie, co, co no, będą się tłuc ten, dalej, no. Yy, ten ale jesteś sygnowany Spider-Manem, -man. spider a nie tylko logiem Marvela. No właśnie nie, bo musiałem przez 20 minut przekonywać kumpli, żeby ze mną poszli na y, doktora Strange'a, bo myśleli, że nie, nie będą ogarniać o co chodzi. Dla mnie to taki Warcraft tylko, że w świecie super bohaterów, bo tam widział ładne spele i no, pójdę na tego doktorka, ale... <laughs> no dobra, no... Dobra, no to słuchajcie. Tak, ja zawiesiłem, jak zacząłem myśleć o tym, kto jest w jakim i jak kto się z kim wie. A i jeszcze faktycznie dodziałam, że mi nie podoba się Benedykt jako doktor. Stęcz faktycznie jest podobny do postaci komiksowej. Benedykt ha, jest A, z coś, Aha, sprawdziłam No, widzisz, widzisz? No, research, e, e, research. E, nie research, tylko poszukiwanie nie, nie. Ty, Doktor, historii. Doktor, Doktor, Grafika. Czekać, to myślałem. Nie no, nie ujawniajmy metod, no. Ja, słuchajcie, no każda metoda poszukiwania Bilbo informacji po jest okej, okay, nie? Nie mam mm -hmm. taki wielki databas tego wielkiego tutaj jakiegoś muzeum z komiksami, żeby mogła sobie przejrzeć wszystko. Musiałam korzystać z internetów. Może no, ja do Google, nie masz plakatu, to korzystasz z internetu, nie? No, no wydukuję sobie, będę miał całą ścianę w postaciach super bohaterów i wtedy będę sobie to korzystać te ściany. Tak, zrobię. Bo chłopaki mają dostęp do bazy Shilda, no. I o to chodzi. Oni zapoczę poinformację. informacje. <laughs> Ale ja, ja no, po, po prostu obejrzałem basen, wszystko z MCU. To jest, to jest wszystko, co zrobiłem. Ja, bo ja się tym jaram, bo to jest fajne, bo to jest najlepsze uniwersum filmowe, jakie Ale filmowy, widzisz, jaki ta różnica między tobą a mną, bo ty się jadasz, a ja jeszcze nie. Jeszcze nie. Właśnie, o. obejrzyj Avengersów albo cokolwiek z Marvela żeby ja by szuka to się, się Czy na razie to... po... Nie. Wam, że... <laughs> <laughs> Polecam Braveran. <laughs> no wiesz co, z... piątek. <laughs> Dominik, to jest ten moment, kiedy się zastanów, czy ty na pewno będziesz dziecią puszczał te odcinki, serio tak. Avengers, to jest znakomita podpałka, Dominiku piano no właśnie, to jest takie, jak picie jak do grilla się tam wrzuca albo, albo do, dobry raz. posiłek przed piciem podkład sobie będę robić, tak wiesz, się kto to lubi tak Dobra, słuchajcie, Batman Hush wyszedł, już go, możecie go kupić na Allegro, jeżeli ktoś nie kupił, tam widziałem już ceny nieźle windują do góry. Serio? W ogóle ja tak. zacznę myśleć nad tym, żeby wykupować wszystko w moim kiosku i w drugim kiosku i sprzedawać na Allegro za dwa razy tyle. Tak, bo, bo serio, wystarczy tydzień później, jeżeli już, go, ten, już nie znajdziesz go nigdzie, w, w, w, ceny windują raz, razy dwa, spokojnie. Tak, już są po żyjdych? No, panie... Ja chyba zacząłem żałować, że nie zbieram od początku. No bo ja mam te dwa komiksiki, no. Kurde, mógłbym kilka sztuk za kupić. <grym> I teraz, no nie? Już coś się I kroi. Swoich bo, nie odsprzedam, tak? ale... Ty, już coś nakręca. Nie, bo Hubert jest mistrz oszczędzania. Dobrze, to, to, to już tak wiemy, wiemy. Piotr, kledź dalej, Dobra, Niestety. słuchajcie. Był sobie ten komiksy i tak dalej, a komiksy... Ja nie so. wiem, co się stało, że te komiksy tak wpadły. Jak to się stało? No, Batman Płynne Han. przejście, nie zauważyłeś? A, no, okej, okay, płynne przejście, a Han, tfu, Batman, te, te komiksy, wszystko. Ech, a teraz, okay. a teraz uwaga, od komiksów. Komiksy to fandom, a fandom to konwenty. Wow. I Niedawno, czyli w ten weekend co był, e, był Kopernikon, na którym była Diana, bo Hubert, znaczy Diana, to to Diana, ona to zawsze lata i robi wszystko. Ja, swoje ja życie. też za, ja chcę też płynne przejście, bo wiesz, jak Kopernik to, no wiadomo, to toru, nie? Pierniki no tak. przywiozłem znajomą. I, I nalewkę piernikową, ale to też nie świadczą mi. <śmiech> Wracając fan do Fandomu i konwentu. Crafty <śmiech> Piernikowe. Jak było na polecam. Kopernikonie, moi drodzy, bo. I... Jestem Dobra, bardzo ciekaw. Nie perspektywy ty a... z perspektywy organizatora. <śmiech> Wiesz co, ta... tak. <grym> najpierw perspektywa widza, bo to jest, to jak widzą nasi słuchacze, będzie ciekawsze na samym początek. Okej, okay. dotarłem do Torunia i absolutnie nie wiedziałem co zrobić, bo na stronie internetowej jest taki syf, że ja nie wiedziałem gdzie jest akredytacja, w sensie tu jest pierwszy, największy minus, który będę wypominał cały czas tego konwentu, on nie dzieje się w jednym miejscu, e, w sensie jest parę budynków, Rozrzuconych po całym rynku i nie tylko, do których trzeba dojść, i w których, no, dzieje się wszystko. Dzieje się cały festiwal. E, do, trzeba znaleźć tą akredytację, tak, na, na stronie. Jakoś sobie poradziłem. E, pff, została mnie oczywiście gigantyczna kolejka. E, a Diana obiecywała, że nie będzie tutaj. Zwykle nie było. Była. Znaczy nie pamiętam. W tamtym roku, żeby nie... Nie przypominam sobie, żeby w tamtym roku była. Tylko, że zmienił się teraz system akredytacji, bo wcześniej było w wielu budynkach, teraz się zmieniło to na jeden punkt. Z tego, e, co wiem. Ale na dwa Nawet były. powiem wam, że nie sprawdzałam tego. Dwa. E, no, dostałem akredytację, poszedłem do sleep roomu i... A ty miałeś akredytację jednak? N nie, to znaczy akredytację... No, Kupił z... sobie, no. Pioną, no. Hmm. Za swoje... Ja w ogóle. Zgrupione za swoje, tak. rozumiesz? Ej, znowu czuję ten kij w żebrach Nie, I znowu czuję ten kij w żebrach. Dobrze. No, w... w sleep roomie spało zaskakująco mało osób. Była salka gimnastyczna, w ogóle były chyba trzy sleep Ja poszedłem do tego największego. Był oddalony no sporo od, od centrum. No, 20 minut drogi od centrum. I było zaskakująco mało ludzi. Rozłożyłem się no i poszedłem w miasto. Ale to zaskakując, mało ludzi, to jest chyba jedna z największych zalet tutaj, slipów I tego, że dużo było, bo po pyłkonie to bardzo intensywne przeżycie jest z na pyłkonie. na jest super. Niewiele wspólnego ma ze słowem sleep. W <laughs> bazie z room, rozumiem. Więcej room niż sleep. Tak, tak. Te. A to nie jest tak zwany klimat? To jest tak zwany klimat. Ja jestem no ze to... stara chyba na ten klimat, wiecie już? No ja na pewno. Ja na pewno nawet nie próbuję tam pojawiać się. No, mniejsza. Yy, nasz, nasz Co? <głos> na szczęście w ogóle jak się już połapałem w, tym, w tych wszystkich budynkach, bo to też nie było łatwe nawet z informatorem na 120 stron dostałem informator na 120 stron i nie było ani jednej strony informującej o tym w jakim budynku jest jaka sala prelekcyjna ani jednego słowa o tym dopiero te informacje znalazłem gdzieś na górze tego informatora w ogóle schowane tak bardzo, że daj spokój na szczęście, wszystkie punkty programowe, które mnie interesowały, były tak naprawdę w jednym, w jednym budynku. Czyli popkultura i, i co jeszcze? I komiksy. No i tak sobie spędziłem cały dzień słuchając Paweł Opydo, słuchając Myszmasza. W ogóle Gigfight był super, bo tam się zebrało z 5-6 podcastów i no, Paweł Opydo zrobił ten gigfight. To był absolutnie fantastyczny i to jak tłumaczył, dlaczego wybuchy Michaela Baya to jest ikona Hollywoodu Hoylewood. Hollywoodu e, no, było fantastyczne e, tylko było mało ludzi nie wiem dlaczego to są wiesz to są te podcasty jakby mają bardzo dużo widownię bardzo dużo ludzi ich słucha a ani w Myszmaszu, ani, ani na Myszmaszu, ani na tym GeekFilesie nie było dużo ludzi. A Ale podcast dalej są, podcasty są dalej niszowe. Diana, mm. bo to sama powiedzieć. Nie, nie chciałam tego powiedzieć. To w tamtym roku, jak, jak było nagranie na żywo Zombie vs. Wiesz, to musieliśmy ludzi nie wpuszczać na salę. Prawda? W mm. tym mm. roku było... Bez... Tylko, że to było, wiesz co, w tym budynku, gdzie ja, ja się opiekuję w Minusie. Mm. Taki, tylko, że z tego, co widziałam, bo nie byłam na temat Infie, bo nie miałam kiedy wcale były Matinfie sporo większe niż tak, te, tak. którymi ja dysponowałam w minusie. Były sporo większe, rzeczywiście. A czy na drzwiach było taki napis, nie wchodzić na nagranie? E, nie było. Ja, w, ja pamiętam, że na tym wtargnęłam na nagraniu z przedłużaczem i tam jest, że o, przedłużacze nam przynoszą, dziękujemy i to mam ja. No właśnie. Nie Cię wtedy nie znał, a teraz już się znają, że to jesteś Diana jest Diakowców. Tak. Nie, nie, nie. Mnie dalej nie znają. Nie znają. Dobrze, dobrze, nie Diana z przedłużaczem, bo to tak brzmi gorzej. <gry> Diana z Przedłużacz podcast, polecamy. Znaczy, nie, mówię, że w tamtym roku na Zombie West na naprawdę mieliśmy bardzo dużo ludzi. Tak, te sale były rzeczywiście trochę większe. Na, nawet na tym MatInfie była jedna sala taka naprawdę, naprawdę duża. No, była wielka scena po prostu i mnóstwo, mnóstwo ławek. Tam właśnie był panel Idema i, i Paweł Opy do złych książek, bo w ogóle Paweł chyba miał z pięć pod z tych paneli. E e były trzy sale popkulturowe: była duża, mniejsza i mała. Duża, średnia i mała. Ja chyba tak wejdę w te słowo, a to dziwne, bo właśnie ten podcast na przykład w ogóle na podcasterze się nie pojawił, z tego co wiem. No bo to są takie, takie blogerskie, blogerskie podcasty. To jest bardziej podcast Fet. przypisany Fet. do bloga, a nie podcast sam w sobie. A my mamy tak. jaki? No, My, my jesteśmy podcast, podcast, podcast, podcast. Tak, my jesteśmy podcast, podcast. <laughs> tenna forma, tenna forma. Nie, ale, czysta forma ale podcastu, wiesz, tak? jesteśmy pure, wiesz, pure Dużo... podcast, nie? Uzuldi się nie pojawiło na podcaster, podcasterze, to raczej taka elita A, ale podcastowa. Ale to, był, to była elita też wada, wada tego, na, na tym podcasterze, na którym my byliśmy, e... To wadą było to, że termin był A, beznadziejny. No, to jest fakt. A dobra, dobra, to taka dygresyja, tylko drobna była. Znaczy no. no. w sensie, sam Torun jest bardzo pięknym miastem. Rynek jest absolutnie cudowny. I słuchaj, właśnie przez to, że konwent jest konwentem chodzonym, mhm. to można poznać miasto, można tą stadówkę zobaczyć. Nie wiem, czy byłeś w dworze Otusa. Byłem, byłem na chwilę. Przepiękny budynek, Tak, prawda? tak, super był. By... Trochę ubolewam nad tym, że nie było Kolegium Majus, które było zwykle, ale no coś tam z zucza... mm. Znaczy, no nie dostało Kopernikon tego budynku i przyjdzie się do info, Chyba to było dobrą decyzją, ponieważ bardzo pozytywnie zaskoczyła nas liczba ludzi. Jak ja zobaczyłam, że minęło Kopernikon 3000, naprawdę poczułam taką wielką dumę. Mm bo z roku na rok fajnie się rozrasta, no i, i tak jeszcze 20 lat będzie długi, perkon, nie ja wam mówię. Oj, ja wiem, znaczy, y, tam... <gry> tam w ogóle było ciężko, bo tych ludzi było, te, ci ludzie byli tak bardzo rozrzuceni, wiesz, wchodzisz na Pyrkon i ty widzisz wszystkich, wszyscy ci ludzie są zajarani popkulturą, są po prostu inni, no, niesamowici, a tutaj wchodzisz na, na Stare Miasto i niektórzy są poprzebierani, niektórzy, no niektórzy to zwykli Janusze, którzy chcą pozwiedzać starówkę, i no wszystko ja jest no, takie roz... razy... Ale słuchaj, tu masz to znaczy, złożone, Na, no. Kopernikon... na masz taką enklawę z fantastami, z chińskim I, i wszystkim. to jest super. No, ja mam mieszane uczucie do tego. To jest super. Znaczy ja kocham toduń bezapelacyjnie bez i, i dlatego no i w sumie nigdzie nie musiałam chodzić. To <laughs> jest <Da. laughs> Niespecjalnie mogłam gdzieś indziej chodzić, okej? Okay? No, znaczy ludzie patrzący się na tych wszystkich poprzebieranych ludzi też, jest, też są bardzo ciekawi, też byli bardzo ciekawi. No i no, dostałem nawet jedno pytanie, słuchaj, gdzie jest Kopernikon? Co ja miałem odpowiedzieć takiej osobie? Nie wiem wszędzie. No, gdzie jest Kopernikon? Ale w no. faktycznie tak bardzo było tak, było. dystanse były. Yy, wiesz co, z Diany budynku do budynku, gdzie ja stacjonowałem, Eee, pięknie powiedziane, pięknie. No było z 15, On tam trochę dronu. mieszkał, więc wiesz. No tak, od rana do no to... wieczora tak tam prakty... <grym <grym> praktycznie byłem. No. Ale ja właśnie wymyśliłem, jak rozwiązać problem poruszania się w takich konwentach. No tak. Powiedziałem. Skąd ja to wiedziałem? Od razu byłoby życie przyjemne, mówię wam To byłaby Ziana, frajda każdy, każdy kto ma jakąś, wiecie, wipowską To dostaje wypożyczoną hulajnolę Proszę bardzo Na pyrkonie jeżdżą na rolkach no. Ale bez Ale wiesz, nie, nie. Na, na pyrkonie. Albo deskorolka elektryczna ja, ja nie mówię, że te odległości są złe Bo na pyrkonie były te same odległości Spróbuj przejść na pyrkonie Ze slipruma do sali tak prelekcyjnej Z tak. na przykład to było naprawdę, też było 15-20 drogi, tylko, że tamci ludzie wszyscy byli skupieni w jednym miejscu i to było niesamowite dla mnie. To, to, to jest największy, największa zaleta całego Pyrkonu, według mnie. A ja Powiem ci tutaj tak. pokażę zaletę, której Pyrkon nie ma. Idziesz sobie z budynku do budynku, masz 100 tysięcy lokali z <laughs> Wow. Nie, ma naprawdę, na każdym kroku, czy kawę pójść, czy coś, na Pyrkonie jest skazany na tą obrzydliwą kawę z tych MTP, kawę, no co, kafek, Ty no co przesz... kosztuje miliony monet. Słuchaj, z Pyrkonu do stacji kolejowej jest 10 minut, a tam, tam jest wszystko, tak naprawdę. A wiesz, że jeszcze wychodzi... uczestniczyłam w Pyrkonie, kiedy nie było Poznań City Center? No to, w... ale wtedy nie było, a teraz <laughs> już jest. Nie, no ale to jest, ja będę może nie bronić, ale ja doceniam to, że można zobaczyć swoje miasto, że to nie jest odcięte, tak jak w Poznaniu masz takie, wiesz, enklawę totalnie zamkniętą, sieć trasy fantaści. Tak, to też jest fajne, tylko właśnie get to. Get to. dla mnie największy zaletą, yy, no, wszystkich, yy, wszystkich yy, tych, może jak to się nazywało? Yy. Konwentów. Konwentów. dokładnie, dziękuję Dominiku. Są ludzie, są ludzie, a właśnie ludzie są skupieni na pyrko w Pyrkonie, jak jesteś na Pyrkonie. No. Ale zobacz Hubert, ja tak sobie słucham teraz, ja bym tam z moją chłodną nogą pojechał. No tak, no, byś, byś, pojechał. byś dom... pojechał. Chociaż i tak Wiesz, byśmy Dominik ja miałby, my byśmy ja siedzieli albo w salce, gdzie są gry komputerowe, albo gdzieś jest popkultura. Ja bym z podcasterami tam siedział, próbował ich tam... No to w, w, w ogóle byśmy się załapali jeszcze na gigfajta. <głos> Może Nikt za nie chciał. <głos> Dobra, to powiedzieliście mi, jak wygląda z perspektywy słuchacza. A, A teraz, teraz to gorsza część. Organizatora? Ciemna strona Ręczna mocy. Ciemna strona, strona mocy, nie? No. Nieodpłatnego organizatora musiałem. O Jezu, każdy, robi, każdy organizator robi wolontariat na konwentach, bardzo mało konwentów płaci swoim organizatorom. W tym roku nie miałam pakietki organizatora współpraca, ale obowiązków mi wcale nie zmniejszyli, tym tym magicznym zmianą koszulki z czerwonej na żółtą z pa Pauliną, Pełny dżem, kurczakami Kopernikonu. Nie, nie zmniejszyli ci obowiązków, <laughs> ale zmniejszyli ci rangę. No trochę tak to wyglądało, zobaczymy. To są, próbują teraz jakieś nowe rozwiązania, może na modłę perkonową, z tego co wiem. Na perkonie jest inny podział, zmieniły się kolory koszulek. To jest taki, ten konwent to był taki przejściowy, jeżeli chodzi o organizatorskie sprawy. Już tam nie będę wprowadzać w tym całym meandry, bo w sumie i tak to nikogo nie interesuje. <śmiech> ja jako organizator wam powiem, że w poniedziałek po konwencie płakałam na widok schodów. Mój budynek miał trzy piętra i podziemie i ja tam ciągle biegałam. I łzy w oczach na wideo schodów, ale mówiłam satysfakcja i duma. Jak teraz czytam sobie opinie, że super konwenc <śmiech> i wszystko i masz taką świadomość, że wow, ja to współtworzyłam. Diana, inside joke, no. łzy organizatora. <śmiech> <śmiech> Jak Paulina będzie, to ja się zacznie śmiać, nie? Ja bym dobre buty zainwestował w takim razie, Buty mam do wyrzucenia po konwencie. Nie dziwię się. Zjechałam te moje rynki. tenisóweczki do zela. Zakatowałam totalnie. Ale za to mam dwie rzeczy normalnie. <głos> <głos> Nie <głos> no, jak cię wołają na trzech pięcach jednocześnie, to faktycznie przydałoby się <głos> takiej umiejętności. że wiesz, że. jak bziu, bziu, bziu, tu klucze, tu coś, tutaj. Powiem wam, że w tym roku konwent był totalnie bezawaryjny. Nawet nie było czajnika w ciekłym azocie. To jest taka anegdota, która z zeszłego roku Co? z pokazów chemicznych. Co? No, bo nie słyszałeś? Bo w tamtym roku na pokazach chemicznych pożyczyliśmy czajnik. I ten czajnik wpadł do ciekłego azocie. I ja od tej pory nie było kawy. No, bo już tak. Akurat tak. Żebyś wiedział, że u nas nie było kawy. Chociaż później skołowali coś. No, ale czajnik w ciekłym azocie, to już taki no i nie było żadnego czajnika w ściekłym azocie. Ja jestem zadowolony, że już jest po, jak to za to po konwencie. Zobaczymy, czy w przyszłym roku jeszcze będę miała siłę i ochotę. Teraz pokażę. Na Musiałby ten moment mam dojść. co nami dać porucznika, no nie? Jeżeli te rangi, wiesz. Nie, ja naprawdę nie tworzę. W sensie, ja jestem taką osobą, wyżej. która przyjeżdża na Kopernikon pomagać im w czasie Kopernikonu tylko i wyłącznie. Z racji tego, że jestem nie. w Zielonej Górze, tutaj jest na, na miejscu mam konwent, to jest konkurencyjny, że tak to powiem. Przecież no, ale twój własny, nie, nie a... mogę za dużo mówić złego na konwenty w Zielonej Górze ze względu na to, że pełnię pełną, pewną funkcję w parlamencie studentów i nie chcę być pociągnięta za, do odpowiedzialności za powiedzmy działanie na niekorzyść, bo też mogą pod, pod to podciągnąć, ale ciężko, żeby konwent tam 500 do 1000 osób, podobno jest z tym do 3000. No minęliśmy no te, tysiące, te, więc to te. jest zupełnie inna skala imprezy. Bachanaria fantastyczne. Nie, to nie, nie słyszałem nawet. Sorry. Wiesz, bo jak, jak słyszysz Kopernikon... Nie, nie, nie Bachanaria fantastyczne. Zielonokon. Jak słyszysz Kopernikon, to myślisz drugi największy konwent w Polsce tak naprawdę. No Falcon jest drugi. Falcon. Na który prawdopodobnie nie idziemy, to jest początek listopada. Mhm. Falcon. Inside Jones z Twittera. Falcon. Idealny dla mnie, no. Każdy ma innego Falcona. Tak, najpierw ale nie... W, najpierw WGW. I Falcon dzieje się na terenie tagów, Tak samo jak Pytkon. Naprawdę? Więc zobaczymy. Też to, w mm -hmm. Poznaniu? Nie, w Lublinie. Tylko nie miał swoje targi. A, A też okay. ma swój Ten konwent? Ej, to jest tak, matko, on jest matko, bardzo tymi duży wezostawy. A tutaj do Lublina, to ja się to, do Lublina? to będzie. No, no właśnie, ja chciałam to zaproponować. Ja ten to też mogę podcinku, się wybrać. W odcinku, no ale mogę już teraz. <laughs> bo z matkiem na 90% jedziemy. Ja też się mogę wybrać, bo ja mam rodzinę w hełmie. Czyli no 50 kilometrów do Lublina. No niedaleko ten, ja mam, ja mam babcię tak niedaleko. No No widzicie, i konwent zobaczycie, i od rodzinę się zobaczy, więc... Dobre pizzerie mhm. są, jeżeli takie mówię prozaiczne rzeczy. i, pieradze, Właśnie, i a nie, a nie, tak potwierdzam. I Pysa jest w Lublinie. Mój brat, studiuje w Lublinie, mógłby nas kimnąć. No to, to, to, się, to się da wszystko oddać. Patrzcie, no. Się no. No, nie plany wszystko. krystalizują <laughs> Dynamicznie, dynamicznie dy, dy, dynamicznie. No, no, ale, ale to jest bardzo nie, duży czyli... off-top To jest jednak podcast tak. Ale to jest, to jest podcast Hubert. to jest esencja No właśnie, ale jak gadamy o naszych sprawach A nie o <grym> sprawach, które interesują słuchaczy a to są sprawy mediów <grym> Ej, słuchajcie mediów. Sami się pytaliście, mi, jak to wygląda pokoń. z strony odgad, To też jest bardzo tak. moja sprawa ha? To jest ha? ciekawe no. ja no, to, Nie, dobra, nie będę o to pytał Może <grym> Nie pytaj. nie pytaj. Nie pytaj, nie pytaj. Prowadzący, co teraz jest z tej rozpisce? Minęły Diana, jest, je, jeszcze dwie rzeczy mamy, ale żeby być, mieć płynne przejście, Dominik stwierdził, że e, jeżdżenie po konwentach fajnie by było mieć no, elektryczną hulajnodę. No, I Diana tym... jeździła na elektrycznej hulajnodze. No? Trzeba się ja, na hulaju, hulaju. Ale... To... kurde, ale wykazały się brakiem wiedzy, no. No ej, to, to słuchajcie, powiatu. no to też w sumie no nie używasz siły do tego. To jest elektryczny Dominik. Tak, tak, tak. tak więc... Ale ja to, ja to bardzo, ja tylko chodzi o to, żeby terminologię uporządkować. Tak. <grym> ja ja i, powiem tak, ja jeździłem na hoverboardzie i wiem, co to znaczy, więc... Ja odkryłem deskorolkę elektryczną. O, a ja byłam na i okay, to było... Z, o bo to jest związane y, z konwentem. Znaczy, no nie konwentem, ale niedaleko moich rodzinnych stron, um, we wsi Mościska, mieści się park e, rozrywki. Farma iluzji. Taki w sumie przeznaczony dla dzieci. Ale to takie dzieci już bardziej kumatych, myślę, nie wiem, 6+, 7+, żeby tak ogarnić. I diana. Tam... Hey, no. Dzieci, Ildiana. które nie boją się elektryczności. Elektryczności, iluzjonistów, tam są pokazy Alicji w Krainie Czarów... Znaczy, atrakcji dla dorosłych też jest trochę. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie iść. Ja tak powiem. I za mało. No to, jest, to był nos, wielki fan, naprawdę. Nos. Zabiło do władzy. Ale włosy. są często stosowane, wiesz, na takich imprezach masowych. Słuchajcie, to jest, ile? 100 kilometrów od Warszawy. Bo to są moje godziny strony, mm -hmm. więc. Yy, no. no to nie wiem. W ogóle wracam sobie ze studiów na moją wioskę, która jest Piepidową na końcu Rzecz Świata. I nagle widzę wielki plakat, że mi postawił, no, 3 km, 3. Może 5 kilometrów dalej park rozrywki. No. I on się mega rozbudowuje. No z roku na rok jest coraz więcej tych atrakcji. Właśnie ja skorzystam ze Syklora. No Radiano, ale w jakim to jest mieście? Ma Mościska. Mościska. To jest Zapisz. Ojej, Zapis, jest wieś. To ja źle słucham. Dobrze. Przepraszam. To jest na trasie, jakbyście jechali prosto z Warszawy na Lublin. Przez Roryki, przez takie właśnie miejscowości. No, mm -hmm. To trzeba troszkę zjechać z tej trasy i no, dość poważnie zjechać. I to jest no to jest też no, tamtędy od Dęblina, nie? Tam Wiesz dęde. co, nie od Dęblina, lepiej od strony tych, um, tam chyba przez koznicę trzeba przejechać, nie wiem, Kostnice, no o, okay. to jest. Mm -hmm. I tak. Kierkowcy, uh, geografia w pigułce. I zwiedzamy ludzką <laughs> Lubelszczycę, chociaż to jeszcze jest, nie, to jest jeszcze to Mazowieckie. <laughs> Jest, moja wioska jest akurat na granicy luberskiego i mazowieckiego, a to jest tak, że moja wioska jest lubelskim, a myśliska już są mazowieckim. No ale mniejsze. Wracając do tego Seagwaya. To było dla mnie przerażające na początku, bo trzeba się pochylić do przodu i to jest takie nienaturalne, wiecie, że, że, że, że trzeba się pochylić, jakby tak człowiek padał na płasko na twarz, jak planka robił. I... Tak, żeby jechać do przodu. Tak. Ale to żyroskop robi robotę i nie robi robotę. Wiecie, jak ja śmiesznie wyglądam, kiedy ja wypinałam tyłek zamiast się przodu? Tak, bo się bało. <głos> Chciałbym to zobaczyć. Udało się, przyznaję. Udało, się udało się, mega fan. Polecam każdemu spróbować. Super. Ja A do żyroskopu nawiązując, identyczne. do żyroskopu nawiązując, była taka maszyna, która się nazywa żyroskop, że się zapinał w pasy i się kręciło. Dziś na Instagramie jest mam filmik, jak szaleję. Byłam na trampolinach na pokazie Iluzjonisty. To moją siostrze, moja siostra wzięta została jako osoba do pomocy. Mm. Pozdrawiamy siostrę. Tak, pozdrawiamy siostrę. No. I, I w ogóle super. Super, super. Tylko dla mnie dalej tam jest za drogą. <głos> 25 zł bodajże wejściówka normalna plus za każdą atrakcję dycha, czyli macie żyroskop, macie tego ciguaja macie trampolinę, który byłam? Byłam na przykład, oni tam bazują na iluzjach optycznych. Czyli coś tak mhm. niesamowitego. W życiu bym się nie spodziewała, że to będzie taka zabawa. Jest tunel. Gra rytmiczna muzyka. I światła się zakręcają. Czyli idziesz, mhm. idziesz i nagle bach o barierkę, bach o barierkę. Bo, bo te światła powodują, że ty masz wrażenie, że ten tunel skręca, wydłuża się. A to wcale tak nie jest. I albo zabawki typu lustra, że stwierdzasz naprzeciwko osoby i wymieniacie się oczami, ona ma twoje oczy, ty mm -hmm. masz jej brodę i w ogóle mega super sprawa. To prawie jak VR. Mm -hmm. e, na Ten przykład mm. drobne, drobne zabawki typu um, figury niemożliwe. Że patrzę się przez no specjalne szkiełko i pojawiają się figury tak. niemożliwe typu iluzje optyczne, typu rysowane, że z dwóch stron macie, patrzycie pod jednym kątem jest stada kobieta, później młodka, no tego już mnóstwo lecie, ale na wielkich planszach to robi zupełnie inne wrażenie. No robi. Jak wziąć to Le tak samemu, tak pojechać to jest troszkę no, no nieopłacalne, ale jak się ma takiego dzieciaczka jakiegoś, kuzyna, kuzynkę jak kogoś złapać, żeby pojechać i być osobą towarzyszącą do tego dziecka, że ono sobie tam dwa razy więcej atrakcji dla siebie znajdzie, bo tu będzie gdzieś jakiś labirynt, tu jakieś mumie, nie mumie, muzea są. Super jest. Można na przykład dziecko zamknąć w takiej kuli w baseniku. Okay. Mówię, to jest typowo dla dzieci przestępczony park, ale jako osoba towarzysząca no, można w parę fajne rzeczy zobaczyć. Ale wciąż jest drogo. Wciąż jest drogo. Bo to, znaczy, tak, patrząc na to, co oferuje i w jakim miejscu to jest, to nie są jakieś koszmarne ceny. Ale tak dla mnie na studencki budżet no mi nie leży. Nie dziwię się. Ale zazwyczaj ja naprawdę mogę polecić, chociażby dlatego pojawić się. Mówię, wziąć kuzyna, kuzynkę, siostrę cioteczną, własne dziecko i pojechać tam i korzystać z tego. Mhm. Super. Ale żeby wypadł ze znajomymi na cały dzień. Mi, i mi zajęło to trzy pół godziny. Włącznie z prawie godzinnym pokazem duzenistycznym. Okej, okay, czyli takie tam. Trochę mech. Ciekawostka. Taka ciekawostka? Ja to tak podsumował. A? Takie tam trochę mech. W tym <grym grym grym grym> ja to... nauki tylko fajniejsze rzeczy było, no ale... A ja chciałem pochwalić, że taka kultura u nas się pojawiła, ta pospolita. Nie? Pojawiła no. się i... Taki a jeżeli mech. dzieciaczki jeżdżą właśnie, bo to, słuchajcie, no... Ciężko jest zaszczepić dzieciaku miłość do fizyki, ale jak się nie ogląda takich dziwnych rzeczy i później gdzieś tam spotyka się z tym później w latach późniejszych edukacji, to może akurat gdzieś to się zapali. Bo na A blom... może potem zaprojektuje nowy algorytm Ragdolla. I do można to połączyć. Wszystko da się, no. Taki się no w deusecie to... nie jest on najlepszy. No to kiedyś deuseksa ogramy, to się dowiemy. Słyszałem, że nie jest najlepiej. Właśnie, bo on deuseksa to... już Nie. Tak, wyszedł, ma, wyszedł. Wszyscy ograli, tylko my nie. Wiesz, to Hubert, w tej chwili chciałem zrobić takie świerszcze. Twoje świerszcze, bo po prostu. Czy dał sens, już wyszedł? Właśnie, Hubert, taka propos już off-topiki. ja poproszę o nagranie świerszczy. Taką porządną świerszczową. Jej, muszę je kupić. Ja już widzę, jak on wkłada do tych świerszczy. No, a jak no? Z nie ja, Żeby nie bohuków świerszczy, Żeby nie popowały. Dobra, słuchajcie, jeszcze jedna mała ciekawostka, no ta ta drobna. Na pewno wielu z słuchaczy z nas i, i, i my także posiadacie Netflixa. I jak dobrze wiecie, w styczniu, dobrze, Hubert mówił, w styczniu, w styczniu tak. Netflix wszedł do Polski, ale. Jak się okazuje, to nie była oficjalna premiera Netflixa. Nie, on tylko wszedł. Ja po, on ja po, po prostu płakałem. był dostępny. On tylko wszedł do Polski. Po prostu. Był dostępny dla nas. Dzisiaj, czyli właśnie 20 września, Netflix jest w pełni w Polsce oficjalnie tak. z polskim interfejsem na wszystkich aplikacjach, czyli web, telewizory, Android, iOS i, i w ogóle. Do tego dochodzi masa, masa, masa tych Polskich produkcji, po prostu. Nie masa, nie masa. Na pewno nie masa. Parę polskich produkcji doszło. Dzisiaj była w ogóle konferencja prasowa Netflixa, na której tak. główny szef CEO Netflixa oznajmił, że będą interesować się robieniem polskich seriali, takich typowo polskich. I co jest ciekawe, baza filmów i seriali Netflixa jest spolszczona w 85%, więc to jest już naprawdę dużo. A wiesz, to chyba to, co mówisz, to jest imponujące. To jest w ogóle coś niemalże nierzeczywistego, tak. że w ogóle taka, to, to z taka marka idzie. w ogóle o Polsce się dowiedziała? Oprócz tego, żeby. No, musi kasę być wypać. bardzo chłonny rynek na to. Musisz prze, musi być Bo już tym, racji? jak weszli do Polski. I parę miesięcy później nagle się otazało. Robili takie trochę testy też. Jak, no tak to jak były się były testy to sprzedaje. To były testy bez marketingu. Teraz bez wydaje marketingu. mi się, że teraz Dokładnie. jak już jest oficjalnie w Polsce, ruszy ta cała machina marketingowa. Może nawet już ta kampania wydaje. wprowadzająca z tymi memami, gifami i w ogóle i chociażby ten tweet z odmianą Netflixa tak, tak. po polsku są do deklinacji, no jest bombowa no, dla świetne. mnie. No, świetnie. Że, ta że kampania. Wydaje mi się, no tam, nawet, y, że jeżeli stacje y, telewizyjne pokuszą się to trochę o pieniądze, to nawet w stacjach telewizyjnych będzie reklama Netflixa. Tak, ja mam też jeszcze jedno ciekawe info. Jeżeli ktoś posiada UPC i korzysta z dekoderów UPC do telewizji itd., to z tego co wiem, będzie deal Netflix i UPC. Tak, ale to jest międzynarodowe. Ale do internetków nie dołożą? Tak, jest to międzynarodowe, nie tylko w Polsce, bo UPC działa w kilku, w kilku krajach. Do no tych dekoderów dołożył Smart TV. No. Znaczy, tak. Piotr, nie dołożą to do internetków od UPC, bo akurat no. mam. Nie dołożą. Kurde. Kurde. mogliby to zrobić. Znaczy, znaczy, nie, nie oni tak tylko tak aplikacje tak tam dołożą, nic więcej. No, z tego co wiem, to ten, ale będzie. No, to, to, to, tak, taki co mnie jeszcze wkurzyło to, na przykład to, że większość, nie wszystkie, filmów i seriali są spolszczone nazwy, po prostu nazwy wiesz, zamiast Die Hard jest, no jest szklana pułapka i to jest trochę wkurzające a to jest tendencja, która już to jest tak, który toczy branżę gier na przykład, tak. moim zdaniem ale wiesz, to jest najgorsze, że w Daredevilu nawet Daredevil nie jest spolszczony oczywiście i, i chwała Bogu niektóre odcinki są spolszczone, w sensie nazwy odcinków a niektóre nie Nazwy tak, odcinków, tak, tak. po polsku. Nie wiadomo dlaczego i po co i... Ja I... Miałem pomysł o tłumaczenie Del Devi. Czerność diabeł. Co wy na to? <grym <grym <grym <skromiski> doktor Strange, doktor Dziwago. No kto to jest przegięte. <grym> no. <grym> no, nie, dla mnie to jest tak, to toczy to wszystko, bo dużo Od HSA się dla to osób, zaczęło. Dla osób, które są w miarę anglojęzyczne, tak, czyli rozumiecie język angielski, nie przełączajcie się na język polski, chyba że chcecie... Zobaczyć to ciekawostkę. Po, po, polskie napisy nadal są nawet na angielskim interfejsie. Dokładnie, więc nie musicie się przełączać. Ale jeżeli ktoś chce po prostu zobaczyć tą ciekawostkę, to właśnie pełniejsza chata na przykład. Fuller House, nie? Pełniejsza chata. To Naprawdę. jest, to jest tak, też tak dość, dość ciekawe. Tak, no bo jest Full House, czyli pełna chata. Wiecie, co chata? jest Ta najlepsze? W ogóle... To jest rak całkowite, całkowity tłumaczeń. Nie pozbywanie się angielskiego tytułu, a dodawanie jeszcze polski dopisek. Na przykład Frinch miał fringe na granicy światów. I dlaczego? Ja się pytam, dlaczego. Tak. Bo wiesz co, bo może matka też nie pozwalać na to, bo na przykład jak gadżety sprzedajesz, ono może mieć odgioną nazwę. I w momencie, gdy to totalnie nazwę serialu, to gadżety przestają się z nim kojarzyć. To jest takie moje zdanie. Ja, ja zgłoszę moje tłumaczenie czelność diabeł. No to jest dobre. Tak. <głos> tak. Z głoś do bo oni tam słyszycie, tłumaczą. Słyszycie, jeżeli ma, ma, mamy dla was małą zagwozdkę, wymyślcie jakikolwiek tytuł, jakiegoś waszego serialu czy, czy filmu, który lubicie na Netflixie, i po prostu go przetłumaczcie na no ja już mam pomysł. Arrow to będzie strzałek. Strzałek. A ja to się myślę. <głos> Doktor Hu. Co A, tym to, optymistycznym akcentem kończymy? To Z Sherlockiem Holmesem, no. Nie wiem, ale co myślę. Tak. wymyślę. Sherlock <gryst> pisane przez Szymon. <gryst> <gryst> nie, ale to wojna bohaterów nie sprawia. Nie, Sherman po prostu to też nie pasuje, nie. w niemiecki będzie. Szymon? Nie, <gryst> Sherlock Holmes to przecież Szczepan Holewa, Halo. A no właśnie, to Szczepan, już nie musimy to wymyślić. No, to już zostało wymyślone przez Fandom dawno temu. No, to tak, czy siak Netflixa macie, mamy oficjalnie w Polsce. Najwyższy Możemy się z tego no cieszyć. Yeah? About time, no, dude. Wreszcie. To znaczy, billboardy no wreszcie. na pewno się yeah. pojawiał. To, to nie ma dwóch zdań. Na bank, Ale no, ta no, kampania jest mega. Wielkie. Kampania jest mega. Ona się robi taka wiralowa, oni świetnie to pomyśleli, bo oni sam, zrobili kampanię, która się sama napędza. Tak, tak dokładnie. Tak. W ogóle te na profilach facebookowych, Jessica Jones, na House of Cards, no tak są świetne te gify porobione. Tak, że ta, wszystko, widziałam tą serię związaną z piciem alkoholu. Tak. Też w tych reklamach jest tak. mega. To znaczy Jessica Jones jest świetny serial do reklamowania tego. Powiem, te, powiem wam tak, jeżeli ktoś do tej pory nie miał Netflixa, a Masa osób właśnie takich, powiedzmy, typowy Kowalski, sorry Dominik, ale wiecie, no. typowy Kowalski. Dum, dum, dum. i grabisz sobie, Piotrek, eee, posiada, grabisz. Nie, nie, posiada, nie posiada Netflixa często z tego powodu, że nie było polskich na, e, lektorów czy napisa, napisów, nie było polskiego interfejsu. W tej chwili nie ma takiego wytłumaczenia. Nie, no model na znaczy, sukces będzie. Jest wytłumaczenie, znaczy, jest wytłumaczenie tego typu. Nie mają jak miłość, e, Że w polskiej bazie filmów i seriali ogólnie cała baza to jest 16% wszystkich produkcji amerykańskich, które ma Ameryka. No tak. To, to jest mało. To jest to bardzo prawda. mało. Jest mało, ale to się zmienia. To się zmienia. Praktycznie co tydzień to się zmienia, ale nadal tydzień... jest mało. W sensie, Nadal jest mało. mi się zdaje, że już dla samych produkcji samych Netflixowych, czyli Jessica Jones, Daredevil, House of Cards, Unbreakable, Kim warto. Schmidt, tam jest tyle tego, że będziesz miał kilka miesięcy... Sherlock Holmes, to jak to A, jest to jest BBC. Ale to jest nie jest ale jest na Netflixie. Tak. To no jest. jest. <laughs> nie, ale to co Hubert mówi, że tak. dla samych Netflixowych produkcji warto i dla tych... Co ciekawe, jeżeli ktoś lubi komików... To jest masa stand -upów. Polskich. Dziś Polskich. wraz z oficjalnym wejściem, wejściem nagle się okazało, że są polscy komicy mają własne stand i to jest tylko tam puszczana na HBO czasami, a tak tutaj nie mogą sobie w necie po prostu znaleźć tego i podjąć. Teraz na Netflixie po prostu wchodzę i oglądam. Mhm. Właśnie, bo siłą Netflixa jest to, że to jest taka platforma już gotowa i ludzie już go poznają i tylko będą wybierać, aha, przez rekomendacje, tak? Te tak, tak. zwane podobne do i wtedy w, trochę jak podobno na YouTube, to podobnie działa. Właśnie, bardzo. mi się strasznie Dobrze nie działa. podoba ten interfejs Netflixowy, bo tam wchodzisz i masz rekomendacje seriali, ale ty nie masz tam wszystkich seriali, nie możesz sobie przeskrolować wszystkich seriali na Netflixie, które są. Nie ma czegoś takiego w ogóle. Ale mówisz o aplikacji no na, na urządzenia, no czy o mówię, stronę? Oj. O nie, wszystkim. ogólnie, przecież wszędzie ten interfejs jest praktycznie taki sam. jest taki sam. Możesz sobie przeskrolować nowości, możesz sobie przeskrolować y, ulubione, możesz sobie przeskrolować Te tak, tak pod podobne tak dalej, do tak? danego serialu, ale nie masz, nie masz czegoś takiego jak... Lista od A do Z. Potasz mi wszystkie seriale, ja, nie? Tak. I że masz taką listę. Nie to ma może być takiego. zamierzone, żebyś, żeby o konkretne rzeczy oglądać, żeby promować. No może tak być, no. Znaczy zawsze jest wyszukiwarka. Jest, ale zawsze musisz wiedzieć, co jest na Netflixie, co robisz, co szukasz, tak? Musisz mieć konkretny tytuł, który chcesz wyszukać. No to uruchamiasz gierkowców tam odpowiedni numer i dowiadujesz się, co masz oglądanie. Polecamy Sherlocka, Doktora Hu, yy, wszystkie seriale od Netflixa. Od, yy, doktora Ciwaga. Boże, o, o, od, yy, no Marvel Cinematic Universe. No, A to ja Daredevil tak i Jessica są, są nie boskie. Nie ogóle, y, moim zdaniem, nie już będę się powtarzał, y, seriale te od Netflixa z MCU są lepsze niż filmy. Czyli Daredevil i Jessica Jones są lepsze niż niektóre filmy od Marvela. Naprawdę. Szczególnie Jessica Jones. To jest tak dobry serial. Mi się nie podobał Ja próbowałem oglądać, wiesz? Mi nie poszedł. Jakoś z, z nudno było na początku. Jessica jest świetna. Ale to może tego, że nie za Nie, bo, bo to jest trailer psychologiczny. To mogło nie podejść. Naprawdę. Bo to jest taki klimat noir. No jest, jest. No to czy siad. Netflix jest, jeżeli... Ktoś nie posiada, to teraz nie ma wymówki. Po prostu, jeżeli oczywiście ma szansę, tak? Yy, po prostu wykupić abonament i oglądać. A więc więcej nie podpisać. się z czterema znajomymi kontem za 42 zł oczywiście. i za 14 zł abonament. To jest super sprawa, naprawdę. I to jest oczywiście cał całkowicie legalnie. Netflix nawet to promuje, dodając profile. Tak, tak, tak. To ta, ta ja się temu, tak. Racja. Więc bo jeżeli coś ma, macie znajomych, to... to oni to promują. Mówią, naprawdę oni chcą, żeby ludzie kupowali jeden abonament na kilka osób. Mhm. No a, no na przykład, a na przykład Spotify ma ten war... bo tak odważałem Spotify'u też wariant rodzinny, to niestety trzeba pod tym samym adresem być. Nie. Żeby legalnie z korzystać. Nie, Wów nie. Nie, według regulaminu, według według regulaminu, regulaminu Humbert niestety tak. tak. Prawda? Ja sprawdziłem faka na to. Hmm. Ja wiem, że to brzmi to Oni tego nie sprawdzą, bo zazwyczaj jest to tak... Patrzę wiesz, mocno, mocno pobieżnie. nie. No tak, ale jak już rzeczy w pełni klarowne, no. tak, a nie jakieś tam. Ale to ja tego nie wiedziałem, no ja na i nigdzie nie zostałem poinformowany w żaden sposób. W sensie to gdzieś jest, jest w regulaminie jakimś tak, ale jest. to powinno w być, być wytłuszczone. Jest, jest, pytanie odpowiedzi. Ja to sprawdziłem. No dobra, no może tak jest. Okej. Okay. Widzisz? Jest, jest. Nie czytasz Fatów, tak niezwana. No, Piotrek tego słuchają dzieci. Z faka tak przeczytać coś. <głos> I tak, Dominik, chcesz to puszczać dzieciom? Fata nie? Czytaj, <głos> teraz, teraz musimy wstać. zrobić tego RK Na podcast. No. E, tak, trzeba, trzeba. No i spierdoliliśmy. Dobra. Czy my. Nie, ten to już zaczął <głos> szaleć, no. Zakryjesz, jak go wypuścisz z klatki. Piotrze chyba kończymy ten odcinek. Który tak, był myślę, ciekawy. że wszystko, treści, wszystko jest powiedziane. Więc rekordowe. słuchajcie, jeżeli macie jakieś komentarze do tego odcinka, czyli coś na temat generacji 8,5, jak my to dokładnie nazwaliśmy, czyli albo PS4 Pro, czy może nie wiem, graliście w Horza Horizon 3. Horza no Horizon. I... Tak moja żona czytam się Horza Horizon. <laughs> tak, tak. Śmieje się ze mnie raz popełniłem ten błąd raz tak powiedziałem i już przeległo, już zawsze tak jest jeszcze mam powiem ciekawostkę wiecie jak na telefon Xiaomi mówi dziewczyna kumpla? Shaolin u mnie kumple mówią Chao jeszcze lepiej, jak Lemingi ale dobra, słuchajcie kupiłem ostatnio Chao jesteśmy oczywiście na stronie, więc tam nas możecie znaleźć nowe odcinki E, jesteśmy w iTunes, prosimy was o wypisywanie tam pamiętaczy. Czekamy na drugą recenzję. E, tak, jak re re re najbardziej. E, Szerujcie nas na Facebooku, followujcie na Twitterze, e, wchodźcie na YouTube'a. Ale to tak nie wiem, wiecie. Ale nie? Nie na nie, YouTube nie każdy... to tak wiecie. No tam... Tak, nie musicie, ale na stronę musicie. E, e, właśnie e, tutaj tutaj nie, nie, coś z życia, wejdźcie tam jest dużo Apel ode mnie, bo widzę, że słuchacz przybywa po statystykach. E, proszę wchodzić na Facebooka no. i klikać lajeczki na Facebooku. Bo to jest bardzo ważne e, ze względu na to, że no, czasami to jest, to jest w miarę miara życia. Na social media ninja. Tak, tak. Wiecie, tak tu, musimy mieć więc... dużo lajeczków na Facebooku. Koniec, kropka. <głos> Dokładnie. Ja wolę komentarze, znaczy, nas, bo to jest tam się, bardzo, lajek, to tam się ogólnie bardzo ciekawe rzeczy dzieją na naszym Facebooku i bardzo dużo się dzieje. Dużo informacji zamieszczamy. Tak. Znaczy, to wszystko jest do wypracowania, prawda? Nasz, nasz, nasz ninju? Oczywiście. Że nasz, nasz Nie, <głos> no, musi, muszą być lajeczki, żeby było do wypracowania. Muszą być lajeczki, żeby był, był stworzony content. Tak. <głos> no właśnie a później, że były Giereczki, no i tak zamykamy koło niej, jest tak. dobrze i tak samo zamykamy 18 odcinek podcastu Gierkowcy udało się dzisiaj yeah. ze mną w studiu to tak była Diana Patki. był Hubert Bajda Dzieńka. był także Dominik Kowalski dziękuję pięknie, Gracie grajcie jest o... dobra Gierka, grajcie, grajcie <laughs> stara lejera a, odcinek Wprowadziłem ja, czyli Petryk Zaborowski i słyszymy się już za dwa tygodnie. Ejo. Ejo. Pa, pa. E hej. Zacząłem nagrywać, ja mam minus 12 jak coś, nie wiem czy to będzie dobrze. Dobrze? Daj ciutkę głośniej. Daj ciutkę głośniej, żeby te minus 18 halo, halo? było minimum. Halo. ale to rośnie, to maleje. No, Też zacząłem nagrywać. W sensie, jak mam minus 12, to, to jest wyżej niż minus dobrze. 18. Ale to prawidłowo, bo to jest to jest skala odwrócona. Przecież. No dobra, no to ma być minus, minus 12, 12 czy minus 18. A, bo ty. A, bo nie, dobrze, niech maleje. Niech będzie bliżej minus 18. To jest w porządku. To jest PC, no, musimy o tym mówić. Dobra. Słuchajcie, nagrywajmy ten podcast, bo już 23 minuty po czasie. nie tylko jak CERBER. Tak, ja tak. no my ja, CERBE, no, nagrywamy, ja, wie, ten mamy wszyscy nagrywają plik, więc możemy. Ja tylko ten otworzę sobie rozpiwecz, roz, rozpiweczkę. Tak, rozpiweczkę otworzę, kurde. Dobra, gdzie, gdzie ten clip. Quip. Quip. Quip. quip. Dobra, quip jest. Wszystko naraz, kurde. Quip, quit, kurde. 18. <laughs> I dupa nic z tego nie wyszło to po prostu yy, zatrzymaj My to cały czas. i zacznij następną. Tak. Ja potem to sobie skleję. Jak mhm. zacznij następną? W sensie... Yy, nowy plik, no. Dlaczego nowy plik? No gdyby ja nie się urwało, ja już przewiduję to przyszłość. A, urwało, dobra, bo myślałem, że ja coś z nic internetem, się urwało, nie? urwało, to jest tylko prewencja czysta. Mhm. Nie no, bo ja, jak się wyrwie internet, no to nagrywam dalej, nie? Tylko mówimy tak. coś tam ciebie do ciebie, Dominik, przerwało mi internet. Piotrek, jutro w WKDZ Boże. W, w, w... Wiem, wiem, wiem. W, w... Wiem będę w Warszawie ci tak, no. tak, uważaj na WKD, bo I cię. Pan to... Mam dla ciebie te, te dwa komikse, więc jest. dwie i pół godziny. Co my zrobiliśmy? To jest, to jest tyle, ile trwał Civil War. Mamy to, kurde. Jest najdłuższy odcinek ever. Najdłuższy odcinek ever. Jestem ciekawe, czy Madek jeszcze żyje. Stop, stop, stop, stop, stop.